Poszukiwać zaginionej prawdy, apokaliptyku szczęść druga, posłuszeństwo i bałwochwalstwo. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca niwecz, sędziów w ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? Mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Księga i rozdział 40, wersety 22-26, przekład Biblii Warszawskiej. Witam serdecznie w drugiej części serii prelekcji Apokaliptikus Poszukiwać zaginionej prawdy, odnoszących się do prostowania po wykręcanych przez światowe religie dróg prowadzących do Boga. Ten pierwszy z regularnych odcinków serii, składający się w dużej części z fragmentów pisma, postanowiłem poświęcić dwóm zagadnieniom. Nadrzędnym i pierwszym tematem jest najwyższa, wskazana nam wartość, a mianowicie posłuszeństwo wobec stwórcy i jego zakonu, a w drugim przekleństwo wynikające z drugiego znanego nam przykazania. Tym przekleństwem jest grzech wiarołomstwa, ukryty pod dość niepozornym określeniem bałwochwalstwa, czyli oddawania czci obrazom i temu, co one przedstawiają. Choć wygląda na to, że wymieniam dwa przewinienia i tak przedstawia to nauka kościołów świata, udowodnię, że jest to jeden niewybaczalny grzech. Przypominam, że przykazanie to jest tak samo ważne, jak każde inne odnoszące się do osoby Stwórcy. Jest to obrzydliwość w oczach Boga, której nie odpuści nikomu oraz zakała całej ludzkości ciągnąca za sobą ogon śmierci widoczny aż do dnia zagłady opisanego w objawieniu Jana. Rozpoczynamy pierwszą część odcinka poświęconą pojęciu posłuszeństwa, omawiając przy tej okazji także zagadnienie związane z miłosierdziem Bożym i kogo ono dotyczy. Motem przewodnim niech będzie wypowiedź Szmuela, to jest Samuela, sługi Bożego, skierowana do pierwszego króla Izraela, Saula, zapisana w pierwszej księdze tego proroka, w rozdziale 15, wersety 22-23. Czy takie ma Pan podobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąwność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Oświadczenie to jest jednocześnie proroctwem i nakazem wypowiedzianym w odniesieniu do wszystkich pokoleń ludzkich po wszystkie czasy. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż wszelka ofiara, tak więc również i ta złożona za nią Bożego. Kto nie jest posłuszny Bogu, temu i ofiara złożona z pomazańca Bożego w niczym nie pomoże, wręcz przeciwnie, doprowadzi go do niechybnej śmierci. Bardzo obrazową wypowiedzią dotyczącą posłuszeństwa wobec Ojca, którą przytoczyłem już w pierwszym odcinku serii, jest rozmowa Syna Bożego z Faryzeuszem opisana w Ewangelii Marka w rozdziale 12, wersety 28-33, gdzie czytamy.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 Jednocześnie musimy sobie uzmysłowić, że Bóg nie profituje w żaden sposób z naszego posłuszeństwa, czy czczenia Go. Bóg po prostu kocha wszystkie ziemskie stworzenia, ale najbardziej nas, ponieważ tylko my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego powierzył nam władzę nad pozostałymi kreaturami, co nie oznacza jednak, że powinniśmy wyniszczać całe gatunki. Jedynymi, którzy czerpią lub mogą czerpać jakąkolwiek korzyść z posłuszeństwa, jesteśmy my sami. Jedynie w ten sposób możemy bowiem zbliżyć się do Boga i osiągnąć obiecaną nieśmiertelność, dla której zostaliśmy przecież stworzeni. Posiadając tę wiedzę, kościoły tego świata mamią jednak swoich wiernych obietnicami przedstawiającymi Boga, jako pełną miłosierdzia wielkoduszną istotę, wybaczającą niemalże każdemu wszystkie jego przewinienia. W przeszłości wykorzystywały jako środek przeciwko nieposłuszeństwu strach przed męczarniami w piekle, a dzisiaj mówią swoim wiernym tylko to, czego tamci oczekują. Jedno nie uległo jednak zmianie, a mianowicie fakt, że one same są przykładem nieposłuszeństwa wobec Boga, co potwierdzają ich uczynki. Bo chociaż nawołują do bezwarunkowego posłuszeństwa wobec Twórcy, to tak naprawdę głoszą jedynie bezwzględne posłuszeństwo wobec siebie samych, ukazując siebie jako uprzywilejowanych, wybranych przez Twórcę. Głoszą posłuszeństwo wobec ciała, a nie wobec ducha. Właśnie z tego powodu, że same nie potrafią zachować nauki Bożej, przez co w swoim popędzie do władzy podzieliły się na niezliczoną ilość kierunków, tak też i swoim wiernym wskazują fałszywą drogę. Cała historia nowożytnego świata, pełna cierpienia i przelewu krwi, jest dokładnym przeciwieństwem miłości zarówno do Boga, jak i do bliźniego, co jednoznacznie udowadnia, że na podstawie ich uczynków stali się przeciwieństwem osoby wierzącej i kochającej. Tego typu sytuacje nie są jednak czymś nowym. Miały miejsce również w Izraelu za czasów Syna Bożego. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 23, wersety 2-5 czytamy.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 Ci obecni każą czcić wiernym ciało i wartości cielesne odciągające ich od Boga, dlatego też tak łatwo podporządkowujemy się zwierznościom, które wiążą się z pozyskiwaniem raczej dóbr materialnych, to znaczy dóbr cielesnych, jak na przykład naszym pracodawcom. Bez mrugnięcia oka, często z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem wykonujemy wszystkie ich rozporządzenia, by tylko im się przypodobać, bo jak podświadomie sądzimy, od pieniądza, który u nich zarabiamy, zależy nasze życie. Odczuwamy satysfakcję i rodzaj sprawdzenia się, wewnętrznego spełnienia się, gdy zostaniemy pochwaleni za nasze zaangażowanie dla firmy. Czyż nie jest tak? Dlaczego tak łatwo jest się nam podporządkować człowiekowi, a tak trudno słowu Bożemu? Podobnie postępujemy w odniesieniu do przełożonych kościołów, dajemy im posłuch i dajemy się poniżać, nie zastanawiając się nawet, czy nie odwodzą nas od prawdy. W zamian za jakąś korzyść, jesteśmy gotowi ponieść niemalże wszelką cenę z odrzuceniem samej prawdy, a nawet osób najbliższych włącznie. To wszystko i jeszcze więcej czynimy sami sobie, czyli duchowi, który mieszka w nas, w imieniu wszechwładzy pieniądza, jak opisuje Saul Starsu Paweł, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 11, wersety 19-20. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije Bardzo trafne spostrzeżenie stwierdzające, że ten materialny świat stał się całkowicie naszym światem Werset ten dotyczy fałszywych apostołów, fałszywych świętych, nieuczciwych przełożonych, którym nikt się nie przeciwstawia, choć głoszą odmienną naukę i wykorzystują wiernych na temat samych światowych religii, czym są i jak bardzo zboczyły od Pisma Świętego, porozmawiamy jednak w dalszych odcinkach. Powracając jednak do tematu. Takich samych instrumentów używali podczas prorokowania przywódcom i ludowi Izraela fałszywi prorocy. Prorok Iszajahu, Izajasz, opisywał to m.in. w rozdziale 30 swej księgi w wersetach 8-14 do 14, tymi słowy. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze. I niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejsce widzeń, a do wieszczów, nie wierzcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie rzeczy złudne, zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Dlatego tak mówi święty izraelski. Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności i polegacie na niej, dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle w okam się rozpada, a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie, także wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Wypowiedź ta wyraźnie wskazuje o budę świata, gdyż dzisiaj nie jest inaczej. Zapowiada również nieuchronną karę za takie odstępstwo, gdyż jak czytamy, wszystko zostanie rozbite niemalże na proch. I my łudzimy się w sercach, że przecież tak naprawdę to niczym w sposób poważny nie zgrzeszyliśmy. Pozostałe grzechy, grzechy codzienności odpuszcza się nam przecież poprzez sakrament spowiedzi. Nie należy się więc niczego obawiać. To tylko ci źli, tacy jak wszelcy zbrodniarze, złodzieje, gwałciciele i tym podobni poniosą karę, ale ja? Nic bardziej mylnego, gdyż jeżeli zagłębimy się w szczegóły opisane w piśmie, stwierdzimy, że coś tu się nie zgadza. Pozwolę sobie przytoczyć słowa Pana zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18, wersety 10-14, przekładzie Biblii Warszawskiej. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam Wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czy celnik był mordercą? Nie. Celnik był osobą pobierającą często przez wymuszenie datki na świątynię lub podatki dla rządzącego władcy. Wymuszał spłacanie długów i dłużników i tym podobne. Był pewnego rodzaju inkasentem i windykatorem, jednak na pewno nie wolontariuszem, gdyż zatrzymywał dla siebie ustaloną część należności lub otrzymywał gratyfikację za jej odprowadzenie do skarbca. Nie był on zapewne osobą lubianą lub szanowaną. Nie uważajmy więc samych siebie za dobrych, gdyż przegramy walkę o naszego ducha, ponieważ, jak zaświadcza pismo, prawda wygląda zupełnie inaczej. Miłosierdzie Boże nie zna co prawda granic, ale wyłącznie w stosunku do tych, którzy wykonują wolę Bożą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 W dalszym przebiegu, w wersetach 21-23 Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Proszę Państwa, fragment ten przytoczę również w odcinku piątym, w kontekście poszukiwania prawdy, jednak teraz obiecuję Państwu, że odsłonię pewną prawdę ukrytą w tych słowach, o której świat wolałby zapomnieć, w szczególności świat współczesny. Aby jednak dotrzeć do niej, musimy zadać sobie jedno pytanie, a mianowicie, kim w ogóle są ci, którzy idą na zatracenie? Otóż z wypowiedzi wyraźnie wynika, że dotyczy ona Królestwa Bożego, a osoby, o których mowa, wiedzą o nim i jak wynika z dalszej wypowiedzi, znają również doskonale Syna Bożego i samego Boga, gdyż wielu będzie mu mówiło Panie, Panie. Oznacza to, że mogą one być albo wyznawcami judaizmu, lub tak zwanymi chrześcijanami. O całej reszcie świata nie ma tu w ogóle mowy. Nie ma mowy o pozostałych na chwilę obecną ponad 5 miliardach ludzi na ziemi. Czy to Państwa nie przeraża? Ci, o których jest mowa, to nie kto inny jak ogromne rzesze chrześcijan, wchodzących na zatracenie przez tę szeroką bramę. Mało tego, gdyż mowa jest o rzeszach ich przywódców i rzekomych świętych, o upadłych apostołach, o tych, którzy otrzymali moce Ducha Bożego, wypędzali demony, leczyli chorych, skrzeszali umarłych, o tych, którzy nauczali lub mieli nauczać lud, a mimo tego odpadli od czystej wiary, ponieważ w którym momencie zboczyli ze ścieżki, to oni zostaną odrzuceni. Skoro odrzuci wielu z upadłych apostołów i świętych, to co stanie się z obecnie żyjącymi tak zwanymi wiernymi, którzy nawet nie chcą poznać Boga, a wyznają fałszywe nauki świata lub tylko celebrują powszechnie znane rytuały? Czy fakt ten dociera do Państwa świadomości? Skoro tamci polegną, to cóż będzie z nami? Tylko niewielu z nas wejdzie przez tę wąską bramę, ponieważ udało im się ją odnaleźć, gdyż podążali aż do końca tą ściśle wytyczoną ścieżką. W związku z tą i innymi wypowiedziami nasuwa się bardzo ważne pytanie, na które nie znamy i pewnie nigdy nie poznamy odpowiedzi, ilu to jest lub będzie niewielu. Po potopie ocalało całe osiem dusz, jak donosi pismo, i to tylko ze względu na sprawiedliwego Noego, którego pragnął ocalić Bóg, ocalała także jego rodzina. Nasuwa się więc kolejne uzasadnione pytanie, ile wynosiła w takim razie cała populacja ludzka. Był to jeden milion, czy dziesięć, 10, czy sto milionów? Widzicie Państwo, z jakimi proporcjami w tym przypadku mamy do czynienia. Nie wiemy o nich absolutnie nic. Jeżeli rozważymy, że obecnie już tylko za naszego życia, to jest za życia trzech pokoleń, żyje na naszej planecie ponad 7 miliardów osób, to ile żyło na niej przez cały okres ostatnich 2000 lat? Ilu z nich osiągnie żywot wieczny, a ilu przeżyje w ciele zagładę świata szatana? Jak widzimy, różnice będą kolosalne i wręcz nie do ogarnięcia, dlatego musimy być czujni i wykonywać wolę Bożą. Podobnego objaśnienia, jednak w tym przypadku w stosunku do losu niewiernych, czyli tych niewykonujących woli Bożej, używa Ewangelista Łukasz w rozdziale 13, wersetach 24-27, przekład Biblii Warszawskiej. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś, a On powie Wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Czym charakteryzuje się ta wypowiedź? Znali Pana na przestrzeni wieków oraz przebywali z Nim modląc się często w Jego imieniu, a mimo to odpadli i polegli. Oznacza to, że tylko im się wydawało, że są Jego uczniami i podążają drogą, którą im wskazał, a raczej pragnęli być za takich uważani.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 Dokładnie takiego postępowania dopuszczały się kościoły chrześcijańskie. Chodzi tu właśnie o dwa typy niewiernych. Z jednej strony o wszystkich, którzy zostali dotknięci ślepotą i głuchotą, by nie przejrzeli i nie nawrócili się, ponieważ proroki Szajachu, czyli Izajasz, pisze w rozdziale 6, wersetach 9-10, do a on rzekł, idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, ale nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Drugą grupę stanowią wszyscy ci, którzy odpadli od wiary i podążyli za naukami szatańskimi, choć może i oni są przekonani, że spełniają wolę Bożą. O nich to pisał Jan w pierwszym liście w rozdziale drugim, wersety 18-19 w słowach. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas, gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Zanim przejdziemy dalej, muszę po raz kolejny skorygować lub też uściślić tę wypowiedź. Antychryst jest postacią jedyną w swoim rodzaju i pojętą zupełnie mylnie, o czym wspominałem już w prologu. Nauka świata wprowadziła bowiem pojęcie antychrysta jako jakiejś szczególnie wrogiej prawdzie osoby o ogromnym wpływie na społeczeństwa. Jest to obraz fałszywy oraz fałszywy trop, gdyż w rzeczywistości mowa jest o tak zwanym człowieku niegodziwości, którego nadejście zapowiadali prorocy tacy jak Daniel oraz autorzy wielu apokryfów, kimkolwiek byli. Człowiek niegodziwości i antychryst to dwie różne postacie. Człowiek niegodziwości to realna osoba czy osoby, a antychryst nie. W wypowiedziach mowa jest o dokładnie takich samych ludziach, jacy rządzili światem od zarania dziejów i rządzą nim obecnie. Oni też wmawiali sobie i nadal wmawiają sobie i innym, że pełnią wolę Bożą, a nawet jeżeli nie tak do końca, to przynajmniej pragną tak długo utrzymać się u władzy, jak długo trwa ich życie. Powróćmy jednak do tematu samego posłuszeństwa oraz związanej z nim ścieżki. Wersety te stwierdzają fakt, że po Bożej ścieżce można poruszać się jedynie gęsiego, a nie kupą, jak widzimy, nie w każdym przypadku kupa dużo może. Bożym priorytetem jest nie ilość, lecz jakość. Tylko niewielu przejdzie do żywota wiecznego, a tłumy pójdą na zatracenie. Miłosierdzie dla każdego, to znaczy przemykanie oka na jakiekolwiek występki oraz odpuszczanie popełnionych grzechów przez tzw. kapłanów, to jedynie ułuda głoszona przez światowe religie. Światowe, to znaczy te pochodzące, wywodzące się ze świata i należące do świata, a co za tym idzie wrogie Bogu. Wszystko, co jest ze świata, jest wrogie Bogu, bo wszystko, co jest masowe, nie jest złotem, czyli czymś wyjątkowym. To, co masowe, jest ze świata. Gdyby Pismo twierdziło inaczej, nie karałby Pan narodu izraelskiego tym wszystkim, co im prorokował już przez Mojżesza, a w okresach późniejszych przez wszystkich swoich proroków, czyli rozpędzeniem ich wśród wszystkich narodów, całkowitą zagładą niewiernych, a przede wszystkim nie zamierzałby zagłady całego obecnego świata oraz sądu w ostatecznym. Jak można tego nie dostrzegać i udzić się, że nas to nie dotyczy? Syn Boży przestrzegał przecież wyraźnie, że brama, przez którą wejdą zbawieni, jest wyjątkowo wąska i tylko niewielu przez nią przejdzie. W drugim rozdziale swojego drugiego listu Simon Kefas przypomina surowość sądów bożych w słowach. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Równie starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomą i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Żaden z apostołów nawet nie wspomniał o bezgranicznym miłosierdziu Bożym, czy o odpuszczeniu grzechów człowieka ręką drugiego człowieka, lecz przypominał o surowości i sprawiedliwości tego, który będzie sądził narody. Jest to wątek, który powtarza się na przestrzeni wieków w całym Piśmie Świętym. Prorok Jeheskel, to jest Ezechiel, prorokował o Izraelu w rozdziale 5, wersetach 11-12 następująco. Dlatego jako żyję, mówi wszechmocny Pan,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 Proroctwo to dotyczyło co prawda Żydów, jednak przypominam dla ostrzeżenia, że od dnia złożenia ofiary pańskiej to my jesteśmy świątynią Bożą. Czyli skoro bezcześcimy siebie samych, to znaczy naszego ducha i my bez zmrużenia oka poniesiemy karę. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, wersety 17-20 w przekładzie Biblii Tysiąclecia ostrzega Pan tymi słowy. Nie sącie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wypowiedź ta przeczy wszelkiej nauce Bożej i chociaż potwierdza świętość i nieprzemijalność zakonu, to jednocześnie dopuszcza grzech. Wiemy przecież, że ktokolwiek opuści coś z przykazań zakonu, będzie zaliczony do przeklętych przez Boga i poniesie śmierć i nie ma jakiejkolwiek szansy osiągnięcia królestwa niebios, choć dokładnie tak twierdzi przekład Biblii Tysiąclecia i obcojęzyczne przekłady kościoła rzymskiego. Będzie najmniejszym, ale jednak w królestwie, czyli do niego wejdzie mimo fałszywego nauczania. Jest to wierutne kłamstwo, któremu przeczy już kolejny werset 20, a także i pozostałe nauki pańskie, oraz w tym przypadku i inne przekłady biblijne, ponieważ zupełnie inaczej przedstawiają one ten fragment pisma. I tak na przykład Biblia Warszawska. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. Różnica pomiędzy byciem najmniejszym w Królestwie, a byciem nazwanym, określonym mianem najmniejszego przez kogoś, jest zasadnicza. Pierwsza opcja dotyczy definitywnie mieszkańca Królestwa, czyli osoby, która dostała się do Niego. Druga opcja dotyczy kogokolwiek zamieszkującego gdziekolwiek, jednak poza królestwem, a będącego określonym mianem najmniejszego przez mieszkańców królestwa. Dokładnie taki sam sens przedstawiają inne polskojęzyczne przekłady tego wersetu. Również i obcojęzyczne przekłady przeszą przekładowi Biblii Tysiąclecia i tak King James Version używa zwrotu He shall be called the least in the kingdom of heaven. Die Elberfelder Bibel wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Oba przykłady używają zwrotu, że osoba ta będzie określana, nazywana najmniejszą przez domyślnych mieszkańców Królestwa Niebieskiego. Jest to jeden z tego rodzaju wersetów, o których porozmawiamy w odcinkach o kłamstwach ukrytych w Nowym Testamencie. A proszę mi wierzyć, że jest ich wiele. Już choćby kolejne zdanie tego fragmentu, to jest werset 20, zaprzecza temu stwierdzeniu, gdyż donosi... Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Drodzy Państwo, skoro tamci, wierzący w Boga i znający Go teoretycznie od wieków, głoszący cały zakon, nie wejdą do Królestwa, to tym bardziej nie wejdzie nikt, kto zakon szczęści, a będzie wręcz przeklęty przez Boga, jak podaje piąta Księga Mosze, to jest Mojżeszowa w rozdziale 27, werset 26. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie Amen. Nic dodać, nic ująć. Proszę dobrze zapamiętać to przekleństwo, ponieważ pełni ono bardzo ważną rolę w odniesieniu do jednego z proroców, proroka Daniela, gdyż identyfikuje człowieka niegodziwości, opisanego w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Ale o tym, gdy nadejdzie czas. Nadszedł dzień, aby każdy z nas zastanowił się nad tym, co dotyczy bezpośrednio nas samych, Potwierdzenie tej biblijnej prawdy, to znaczy przestrzegania zakonu i trzymania się prostej drogi wiodącej do Boga, zaobserwujemy, poczynając od nauk zawartych w Starym Testamencie, poprzez nauki głoszone przez Syna Bożego, czytając nauki apostołów, aż po nauki wypływające z objawienia Jana. Reguła ani w prawo, ani w lewo jest wieczna. W Apokalipsie, w rozdziale 12, werset 17, czytamy i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Panu. A w rozdziale 14 werset 12 donosi pismo Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary w Syna. Nie dajcie się zwieść, akceptując twierdzenie kościołów, że przecież Pan umarł za nasze grzechy i z tego powodu zbawienie niemalże nam przysługuje, gdy wyznajemy je przed tak zwanym kapłanem to wierutne kłamstwo. Owszem, umarł Pan także za grzechy popełnione przez człowieka, jednak jedynie za grzechy popełnione w sposób nieświadomy, to znaczy popełnione bez premedytacji. Jeżeli ktoś zaplanuje sobie, że jutro prześpi się z kolejną kobietą, a potem pójdzie sobie do spowiedzi, odmówi tak zwaną pokutę, to na pewno będzie mu to odpuszczone. Lub jeśli ktoś kradnie lub jest przekupny i bierze łapówki za załatwienie jakiejś sprawy, lub dokonuje czegokolwiek innego z premedytacją, dla takiego nie ma ratunku. Bardzo wyraźnie wskazuje na ten fakt Saul Starsu, któremu przypisuje się autorstwo listu do hebrajczyków i objaśnia problematykę popełniania grzechu w rozdziale 10, wersety 26-30. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.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 Poprzez rozprzestrzenienie się fałszywych nauk mamy wrażenie, że zakon Boży utracił swoją ważność lub można go traktować z przymrużeniem oka. Nic bardziej mylnego. To przywódcy religijni za namową szatana, odrzucając pisma Starego Testamentu, by móc wprowadzić własne nauki, odrzucili też zakon i samego Boga, pomimo że twierdzą inaczej. Przytoczona tu wypowiedź wyraźnie to potwierdza. Wiernym wydaje się, że Nowe Przymierze jest rzeczywiście czymś całkowicie odmiennym.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 Jest to jednocześnie bezdyskusyjna wypowiedź na temat nieprzemijalności wszystkich przykazań wchodzących w skład zakonu. Podobne potwierdzenie znajdziemy również u Ewangelisty Łukasza w rozdziale 16, wersety 16-17. Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest i ziemi przeminąć niż przepaść jednej kresce z zakonu. Rozdział drugi Proszę Państwa, różnice wynikające z porównania Starego Przymierza w odniesieniu do Nowego Przymierza są różnicami w formie ofiary za grzech oraz poszerzenia grupy wiernych o pogan. W Nowym Przymierzu otrzymujemy jedynie szansę na zlitowanie się nad nami za sprawą miłosierdzia Bożego. Szansę tę daje nam Bóg ze względu na wykonanie warunków paktu narzuconego szatanowi odnośnie tworzenia ludu Bożego, o którym będziemy rozmawiali w czwartym odcinku serii. Szansę otrzymujemy, gdy Syn Boży poprzez swoją śmierć na krzyżu wypełnił warunki owego paktu, w konsekwencji czego szatan został osądzony w niebie i zrzucony na ziemię, gdzie ma swobodny i stały dostęp do każdego z nas, co także było jednym z warunków. Szansę tę otrzymaliśmy, ponieważ Bóg doskonale wie, jak potężnym przeciwnikiem dla człowieka jest szatan i jaką władzę może posiąść nad ludzkim duchem ograniczonym, czyli osłabionym przez ułomne ciało. Dlatego też z nowego przymierza zniknęło wszystko, co jest cielesne, a powołane zostało do życia to, co duchowe. Stare przymierze było zatem powołane ze względu na ciało, czyli ofiary były oparte na ciele. Nowe przymierze odnosi się do ducha i do ofiary duchowej. Różnią się one zatem głównie formą ofiary, a ponadto rodzajem sądu. W przymierzu cielesnym składano ofiary z ciał zwierząt za każdy grzech popełniony nieświadomie, czyli w sposób niezaplanowany. Jeden grzech, jedna ofiara lub jedna ofiara za wiele grzechów. A skoro istniała konieczność składania ofiary na ołtarzu, istniała również konieczność powstania świątyni Bożej, czyli jednego wybranego przez najwyższego miejsca, gdzie dokonywano składania ofiar. W konsekwencji tego istniała również i konieczność powołania kapłaństwa, które dokonywało składania tej ofiary i ponosiło odpowiedzialność za prawidłowe aspekty przestrzegania woli Bożej. Ostatnią taką ofiarą cielesną była ofiara podwójna, czego świat nie dostrzega, bo też nie może. Ofiara ta dopełniła warunków paktu z szatanem, ale złożona ona została z dwóch istot. Pierwszą była osoba cielesna, to jest syn człowieczy, czyli śmiertelny człowiek będący cieślą z Galilei. Drugą osobą, tą właściwą, tą wypełniającą pakt, była duchowa postać, która stąpiła z niebios w ciało owego cieśli. Osobą tą był duch określony przez najwyższego mianem syna. Ta podwójna ofiara stała się odkupieniem za wszystkie grzechy popełnione gdziekolwiek i kiedykolwiek i przez kogokolwiek. W odniesieniu do człowieka odkupiła ona grzechy popełnione nieświadomie, ale także grzechy popełnione świadomie pod warunkiem, że grzesznik nawróci się, to znaczy całkowicie zmieni swoje postępowanie oraz sam będzie wybaczał tym, którzy zawinili przeciwko niemu. Obiecuję, że w kolejnych odcinkach, krok po kroczku, szczegółowo wyjaśnię wszystkie zagadnienia związane z naturą grzechu oraz ową zupełnie nieznaną światu osobą Mesjasza. W każdym bądź razie, od momentu złożenia tej szczególnej i zapowiedzianej przez proroków ofiary, cielesnych ofiarów składać nie trzeba. Z tego też właśnie powodu Świątynia Boża w Jerozolimie stała się zbędna i została zburzona. Pismo nigdzie nie wspomina, aby miała po raz kolejny powstać jakakolwiek inna wybudowana ręką ludzką, ponieważ nie ma już takiej potrzeby, a świątynia ukazana opisem proroka Ezechiela w rozdziałach 40-48 powinna była zostać odbudowana właśnie w takiej formie po powrocie resztek Judejczyków z Babilonu, gdyby ponownie nie odstąpili od Najwyższego. Po śmierci Pana, czyli wypełnieniu warunków paktu, świątynia nie ma już w ogóle racji bytu, ponieważ od tego momentu nową świątynią Bożą są serca wiernych, co zostało również wcześniej przepowiedziane. Syn Boży wypełnił bowiem zarówno pakt, jak i zakon, który musiał zostać nadany jako forma pieczęci dla paktu. Gdyby Bóg nie przypieczętował owego paktu zakonem, wtedy szatan nie miałby podstaw do oskarżenia człowieka, bo bez zakonu nie byłoby przestępstwa, jak dowiadujemy się przecież z tak zwanego listu do Rzymian z rozdziału czwartego, werset 15. To właśnie z tego powodu Pan zapowiadał, że w wpierw przeminie niebo i ziemia, a dopiero potem prawo ujęte w dziesięciu przykazaniach, co było ważną wskazówką dla uczniów. Niestety tej wskazówki nie udało się im zrozumieć i najprawdopodobniej nie pojmuje jej do dzisiaj nikt poza mną. Zrozumiecie to Państwo po czwartym odcinku. W następstwie braku konieczności istnienia świątyni służącej do składania ofiary straciła również ważność konieczność istnienia kapłaństwa w jakiejkolwiek formie, gdyż jedyny kapłan znajduje się obecnie już najprawdopodobniej w niebie. Tematy te zostaną rozwinięte w kolejnych odcinkach serii dotyczących prawdy i kłamstw o Mesjaszu oraz w odcinkach, w których zajmiemy się nieco dokładniej osobą szatana oraz odstępstwami od wiary. W Księdze Kapłańskiej w rozdziale czwartym, wersety 2-3 w przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy Przemów do synów izraelskich tymi słowy Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich Jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech w liście Jakuba, w rozdziale 2, werset 11, w przekładzie Biblii Warszawskiej znajdujemy następujące wyjaśnienie dotyczące grzechów popełnionych świadomie. Bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział też, nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Oznacza to, że według prawa Starego Przymierza każdy świadomie popełniony grzech karany będzie śmiercią. Czy było ono zatem surowsze? Wcale nie ponieważ Izrael przez wiele stuleci, a może i tysiącleci, chroniony był od wpływów szatana. To właśnie z tego powodu stali się oni narodem wybranym, czyli ludem, niemalże pozbawionym wpływów szatana, ale obciążonym zakonem, który mieli przestrzegać, by wypełnić warunki paktu. Podobne powiązania znajdziemy także w Nowym Przymierzu. Potwierdza to wypowiedź Saula Starsu, cytowana już uprzednio, który tłumaczy w liście do hebrajczyków w rozdziale 10, wersety 28-31. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż z kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezsześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jestem przekonany, że nie ma potrzeby objaśniania tych wersetów. Jak więc widzimy, stare przymierze różni się od nowego ponadto rodzajem sądu, gdyż podlega sądowi według uczynków, który jednak będzie pozbawiony miłosierdzia, ponieważ grzeszyli swoimi sercami, a nie za sprawą szatana, co Bóg wypominał im na każdym kroku, a co przypomina Saul Starsu w liście do hebrajczyków w rozdziale 3, wersety 7 do 11, powołując się na wypowiedź z psalmu 95, wersety 1 do 11.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 aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuje, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Inny aspekt historii Noego oraz przyszłości nas samych omówimy szerzej w kolejnych odcinkach. Izraelici byli ochraniani przez Boga, przez to szatan jedynie z przyzwoleniem Boga posiadał dostęp do narodu wybranego i właśnie dlatego był on narodem wybranym. Wolno mu było atakować człowieka tylko w wyjątkowych okolicznościach i jedynie za przyzwoleniem Bożym. Przykładami są osoby Hioba, Dawida i Achaba. Z tego też powodu nie znajdziemy w piśmie żadnych informacji na temat szatana, co doprowadziło wśród biblistów do zupełnie fałszywego przekonania, że wszystkie zwoje pism Starego Testamentu powstały dopiero w okresie niewoli babilońskiej. Taki wniosek jest absolutnie niezgodny z prawdą, jak dowodzi pismo – Historia tego narodu była z całą pewnością spisywana na bieżąco, jednak o istnieniu postaci takiej jak szatan nie mieli zielonego pojęcia i dlatego w stosunku do nich sąd odbędzie się bez udziału miłosierdzia Bożego. W Nowym Przymierzu wszystkie grzechy popełnione przed momentem powołania nas jako wiernych w sercach, a nie na papierze, zostały zmyte poprzez oczyszczenie wodą, czyli przez ceremonię, którą chrześcijanie określają mianem tzw. chrztu. Inne grzechy popełnione nieświadomie po chrzcie zostały już niejako zgładzone przez ofiarę pańską, ale teraz na ziemi szaleje szatan, który został osądzony i strącony z nieba, posiadając pełen, to znaczy nieograniczony dostęp do naszych serc. Właśnie dlatego też tak łatwo nas zwodzi i powtórnie grzeszymy. W zamian za to możemy żywić nadzieję na Boże miłosierdzie podczas sądu, ale tylko, jeżeli sami okazujemy miłosierdzie innym. Szatan został bardzo obrazowo określony mianem władcy, który rządzi w powietrzu, co oznacza, że tak jak i powietrze jest teoretycznie w każdym miejscu na ziemi, a ponadto jest niezbędne do życia, taki szatan jest wszechobecny, gdyż został mianowany władcą tego świata. Jak powiadał Syn Boże, a proszę mi wierzyć, że nie była to jedynie przenośnia. Z tego też powodu dał nam Bóg drogę wyjścia, niczym rodzaj ucieczki od przekleństwa naszych grzechów. Droga ta leży w naszym miłosierdziu w stosunku do bliźniego, co w gruncie rzeczy nie jest przecież niczym nowym, gdyż nakazane było już w Starym Przymierzu. Stwórca doskonale zdaje sobie sprawę, że szatan jest silniejszy od ludzkiego ducha i już chodziły tylko z tego powodu, że nie jest ograniczony grzesznym ciałem ze wszystkimi jego słabościami, jak na przykład grzesznymi zmysłami odczuwania na przykład przyjemności. Gdyby najwyższy nie wspierał swojego wybrańca, to jest wiernego, nie miałby on żadnej szansy, by przeciwstawić się szatanowi. Jest to jedynie możliwe, gdy wpływ szatana zostaje silnie ograniczony, co także zostało obiecane wiernemu, a więc osobie wykonującej wolę Bożą. Gdyby Najwyższy nie wspierał wiernego, ten nie ostałby się w obliczu grzechu. Wniosek ten dotyczy owego drugiego aspektu ratowania wiernych, jak Noe czy Lot, co wyjaśnię w przyszłych odcinkach serii. Miłosierdzie jest kolejną i chyba najważniejszą zarazem cechą odróżniającą oba przymierza poprzez jedną ofiarę złożoną z proroka Bożego, odpuszczone będą w jednym wszystkie nieświadomie popełnione grzechy, a poprzez okazywanie przez nas miłosierdzia, tym, którzy zawinili w stosunku do nas samych, Bóg może, podkreślam może, okazać się miłosiernym i odpuścić nam i inne grzechy, bo Pismo mówi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, wersety 21-35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwkom jest grzeszy?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 Im łatwiej funkcjonuje owo zmiłowanie, tym ciężej jest je okazać. Piękna nauka i piękny wykład. Przykład ten przedstawia wyjątkowo wyraziście istotę miłosierdzia, bo właśnie tak postąpi nasz Pan z nami, jeżeli każdy nie odpuści bliźniemu swemu, nawet temu, który okaże się naszym najzacieklejszym wrogiem. Właśnie dlatego Syn Boży apelował, abyśmy kochali tych, którzy uważają nas za swoich wrogów. Odpuszczać mamy mu dlatego, że równie jak my sami znajdujemy się pod wpływami szatana, Taki nasz bliski, który nas rani, choć sam nie zdaje sobie sprawy, że jest pod wpływem zwodziciela. Każdy odpuszczony przez nas grzech jest policzkiem dla oskarżyciela i kłamcy. W to sposób my zadajemy ból szatanowi. Widzimy wyraźnie, że w pewnym sensie metoda oko za oko nadal obowiązuje, jednak obecnie w odniesieniu za odpuszczony grzech. Brzmi ona grzech za grzech. Właśnie przyszło mi na myśl coś szczególnego. Czy wiecie Państwo, skąd wzięła się mowa nauka oparta na cyfrze 77? Nauka ta posiadała swoją ważność od początków świata, także w Starym Przymierzu, ponieważ jest ona dokładnym przeciwieństwem nauki jednego z potomków Kaina, Lamecha, którą wypowiedział on do swoich żon. Wyjaśnienie znajdujemy w Księdze Rodzaju w rozdziale 4, wersety 23-24. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Sylo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to lamech siedemdziesiąt siedem razy. W przypadku potomka Kaina nie było w ogóle mowy o przebaczeniu, raczej o przeciwieństwie. Tak jak Kain pożałował swego czynu i za karę musiał żyć do końca swych dni we wstydzie i poniżeniu, nikomu pod groźbą siedmiokrotnej klątwy Boga nie wolno było go zranić, nie mówiąc o zabiciu, tak Lamech gotów był dokonać 77-krotnego samosądu na kimkolwiek, kto by mu wyrządził jakąkolwiek krzywdę. Dostrzegacie Państwo tę drobną różnicę? Tak też nauka Boża jest dokładnym przeciwieństwem nastawienia Lamecha, ponieważ mamy kochać naszego bliźniego jak nas samych, bez względu na fakt, czy zawinił wobec nas, czy jest niewinny. Zasada oko za oko była ważna, jednak tylko jako uprzywilejowanie dla poszkodowanego, by mógł dochodzić sprawiedliwości. Posiadał on jednak zawsze możliwość, posiadał moc na zrezygnowanie z wymierzenia sprawiedliwości i z zadośćuczynienia i na przebaczenie, odpuszczenie winnemu. Mieć prawo posiadać taką możliwość, by dochodzić na kim zadośćuczynienia, nie oznacza wcale przymusu do skorzystania z tego przywileju. To jest nauka wynikająca z prawa Bożego, której jednak nikt nie dostrzegł. Miłosierdzie, Szanowni Państwo, było zawsze wyniesione pod niebiosa.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 a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Aby to wszystko pojąć, a nie widzieć w Bogu wyłącznie istoty bezlitosnej, wręcz sadystycznie nastawionej do człowieka, jak go niektórzy postrzegają, należałoby najpierw go poznać, pierwszy poszukać jego samego, a nie kształtować sobie przekonanie na fundamencie ludzkiej nauki, opartej na niewiedzy ślepców i głuchych. Jest niezmiernie ważne wyjaśnić fakty, poznać ich podłoże, gdyż przecież wszystkie one znajdują się w piśmie, Ponadto należy poznać sposób spojrzenia Boga na nas samych, by zrozumieć powody wszystkiego, co rozgrywa się w niebie i na ziemi. Właśnie z tego powodu należy poświęcić wiele czasu na uzmysłowienie sobie, czym jest posłuszeństwo wobec Boga, ta jedyna droga, którą mamy kroczyć, a została ona celowo ukryta przez nauczycieli tego świata, mamiących nas pochlebstwami i łudami, że Bóg i tak nam wszystko wybaczy. Wydaje nam się bowiem, że my przecież wykonujemy wszystko poprawnie, a nawet jeżeli celebrujemy jakieś tradycje, które zostały wymyślone kiedyś przez jakichś przywódców religijnych, albo gdy paplamy modlitwy, czy wytrząsamy z rękawa wersety z Pisma, czy śpiewamy Bogu pogodne piosenki, albo modlimy się śpiewem, Bóg ma obowiązek zaakceptowania tego i ma nas jeszcze za to pochwalić? Spójrzmy na to z punktu widzenia Boga. Po pierwsze, odrzucamy poznanie Jego samego i Jego nauk, bo nie mamy na to czasu. Po drugie, odrzucamy i przekręcamy prawdę, a wprowadzamy kłamliwe nauki. Po trzecie, odrzuciliśmy Boże dziesięć przykazań i zastąpiliśmy je własnymi, za którymi podążamy bez problemu. Po czwarte, polegamy na intelekcie ludzkim. Po piąte, sami decydujemy o wszystkim i sami wymierzamy sprawiedliwość. Skoro Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, dał nam również reguły, dzięki którym, jeżeli ich przestrzegamy, możemy przeżyć, gdyż przeżyje tylko ten, który ich przestrzega. Już sam fakt, że ktokolwiek w tamtych czasach otrzymał takie przepisy wyróżnia naród, który je otrzymał oraz udowadnia, że nie mogą pochodzić one od człowieka. Gdy przestudujemy już tylko 10 przykazań, stwierdzimy, że żaden, choćby najinteligentniejszy pastuch nie byłby w stanie wykoncypować sobie 10 reguł tak doskonale zintegrowanych z ludzką psychiką i przywarami ludzkiej natury wynikającymi również z rozwoju cywilizacyjnego, który miał tak naprawdę dopiero nastąpić. Prawa te są stale aktualne i nie doszlibyśmy w ogóle tak daleko w rozwoju, gdyby właśnie nie one. Wskazuje to w sposób jednoznaczny, że Po pierwsze, nie zostały one wymyślone przez żadnego z ludzi, gdyż nikt nie jest aż tak dalekowzroczny. Po drugie, nie zostały nadane gatunkowi małp, lecz istocie rozumnej, kreatywnej, delikatnej, a jednocześnie i bezwzględnej, która w krótkim czasie stworzyła potężną cywilizację i podbiła nie tylko wszystkie gatunki żyjące na Ziemi, ale i całą Ziemię. Przypomnijmy sobie wieżę Babel. Stała się ona przykładem możliwości stworzenia Bożego, jakim my jesteśmy, a jej dzisiejszym odpowiednikiem jest nie tylko sam budynek Parlamentu Europejskiego, ale i twór, jakim jest sama Unia Europejska i globalizacja. Historia ta jest zarówno ostrzeżeniem, jak i proroctwem dotyczącym naszego podobieństwa do samego Stwórcy. Skoro my sami potrafimy dokonać takich dzieł, to pomyślmy o potędze tego, który jest twórcą wszystkiego, co w ogóle postrzegamy. Ten, który nadał nam te prawa, wiedział doskonale komu i z jakich powodów je dał. Wiedział również, dlaczego tylko dzięki nim możemy przeżyć. Prawa, które nas zbawią, to nie tylko owych dziesięć przykazań, ponieważ te zostały nadane dla przypieczętowania przymierza z ludem Izraela i konieczności wypełnienia paktu z szatanem, o którym, jak już wspominałem, porozmawiamy w czwartym odcinku serii, gdy odsłonię najważniejsze i najbogatsze proroctwo Pisma Świętego. Same prawa były już znane i przestrzegane lub łamane na długo przed zawarciem przymierza z Izraelem. Znały je wszystkie ludy ziemi, na co wskazują opisy sprzed spisania zakonu. W odcinku tym omówimy wiele najważniejszych przepisów i zagadnień związanych z posłuszeństwem i koniecznością ustanowienia zakonu. Niektórym z Państwa będzie wydawało się to nudne, bo przecież część z nich jest każdemu znana, to jednak ukryta jest w nich prawda. Owa prawda, którą odsłonię w postaci wniosków pod koniec prelekcji, jest bardzo ważna, by zrozumieć niektóre fakty i aspekty dotyczące pozycji człowieka w świecie. Rozdział trzeci Przechodząc do przykładów o ważności posłuszeństwa w stosunku do woli Bożej, pominę czasy pierwotne, to znaczy poprzedzające potop, w których żyli Adam i Henoch, a następnie i Noe ze swoją rodziną postanowiłem, że przejdę do czasów późniejszych, czyli naszą wędrówkę po ścieżkach posłuszeństwa rozpocznę od Abrahama, z którym Bóg zawarł przymierze obrzeski oraz którego wiarę wystawił na próbę. Wydarzenia te opisuje nam Księga Rodzaju w rozdziale 22, wersety 1-12, do gdzie czytamy. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, oto ja, i rzekł, weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz i uda się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna na całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał zaleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich.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 nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś ofiarować mi jedynego syna swego. Taka próba wydaje się być może niejednemu z Państwa zbyt okrutna, była ona jednak absolutnie konieczna, ponieważ jest ona proroctwem o najdalszym zasięgu. Istnieje też inny aspekt odnośnie tej próby, o którym porozmawiamy później. W dalszym kontekście tego zdarzenia powinniśmy potrafić odczytać w naszych sercach następujący ukryty przekaz Boży, tajną wyrocznię Bożą, która brzmi Tak jak Ty, Abrahamie, byłeś posłuszny rozkazowi mojemu, byłeś pełen wiary we mnie i miłości i w swojej miłości byłeś gotów poświęcić swojego jedynego prawowitego dziedzica obietnicy, którą Ci dałem, tak i ja, Jehowach, Twój Bóg, Bóg Wszechmogący, pełni mojej miłości do Ciebie i Twego potomstwa po Tobie Jestem gotów złożyć mojego syna i dziedzica w ofierze na okup za wielu, by przypieczętować obietnicę, którą Ci złożyłem. I tak jak Twój syn Izaak przyjął z pokorą Twoje postanowienie dotyczące wykonania mojego nakazu i ofiarowania swojego życia, tak to i mój syn, pełen pokory dla mojego nakazu, gotów jest zostać złożony w ofierze na okup za potomstwo Twoje, dziedziców tej obietnicy. Amen. Opisana tu historia Abrahama jest pierwszym szczegółowym proroctwem dotyczącym nadejścia Syna Bożego i złożenia Go w ofierze. Niestety nie było mu dane zostać zrozumianym przez kogokolwiek. Jak już zapowiedziałem w prologu, wszystkie proroctwa dotyczące Jego osoby przytoczą w dalszych odcinkach dotyczących Mesjasza, począwszy od odcinka piątego, a skończywszy dopiero na dziesiątym, gdyż dużo tego jest. Pozostając przy temacie posłuszeństwa przejdę do dalszych przykładów, abyśmy wyjaśnili raz na zawsze, jak niesamowicie ważne jest to zagadnienie. W Księdze Wyjścia poznajemy prawa przymierza zawartego przez samego Boga z Izraelem po wyprowadzeniu ludu z ziemi egipskiej. W drugiej księdze, w Księdze Wyjścia w rozdziale 20, wersety 1 do 17 oraz 22 do 26 czytamy. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Ja Jechowach, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.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 może i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Nadany tutaj zakon jest święty i wieczny dla wszystkich pokoleń ludzkich, co wykażą na podstawie następnych wersetów. Na dziesięć nadanych przez Boga przykazań, cztery przykazania odnoszą się do samej osoby Boga. Zakon był jednak łamany już od pierwszego dnia po jego ogłoszeniu. Dzisiaj sytuacja wygląda wręcz katastrofalnie, ponieważ zakon jest zmieniony, opierając się na naszej rachubie czasu już od ponad 16 wieków, co zresztą prorokowali prorocy na długo przed wystąpieniem tego odstępstwa. A w niedalekiej przyszłości zostanie on całkowicie odrzucony i zastąpiony prawami typowo ludzkimi, jak na przykład y, kartą praw człowieka, czy czymś podobnym. Temat ten będzie wielokrotnie poruszany przeze mnie w kolejnych odcinkach serii. Dalej w tym samym rozdziale mówi Bóg. I rzekł Pan do Mojżesza. Tak powiesz do synów izraelskich. Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim twoje załopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego. Na każdym miejscu, na którym nakażą ci wspomnieć imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbeszcześcisz go. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. Mój komentarz jest tu raczej zbędny. W rozdziale 23, wersety 1-13 wyjaśnia Pan nadany uprzednio zakon oświadczając Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Dalej w wersecie szóstym. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnie winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Dalej w dwunastym. Sześć dni wykonywać będzie swoje prace, ale siódmego dnia będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzeń. Wszystkiego, co on wam powiedział, przestrzegajcie. Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych. Mamy tu do czynienia z wypowiedzią, która objaśnia zagadnienia życia codziennego, nie pozostawiając jednocześnie żadnej swobody w zastosowaniu prawa. Mowa jest o świętym szabacie oraz o bałwochwalstwie, gdzie dowiadujemy się, że nawet wymienianie imion fałszywych bóstw jest niedozwolone. Komicznym zbiegiem okoliczności wypowiedź wymienia w szczególności te przewinienia, które w erze nowożytnej uchodzą za zachowania standardowe, rodzaj plagi, za jaką zostaną nam poczytane. W trzeciej Księdze Mojżeszowej znajdujemy kolejny przykład przekroczenia zarządzeń bożych. Rozdział 18, wersety 1-5 przestrzega przed naśladowaniem innych narodów i ludzi. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im. Ja, Pan, jestem Bogiem Waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której Was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, je chowam, Pan, jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Jak widzimy, wszelkie naśladownictwo złego postępowania kwalifikuje się automatycznie jako łamanie prawa. Ponadto w omawianym fragmencie znajdujemy również stwierdzenie dotyczące zakonu, które oświadcza, że tylko dzięki zakonowi człowiek jest zdolny przeżyć w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jednak w kontekście naśladownictwa znajdziemy w piśmie szczegółowo objaśnioną naukę dotyczącą naszego zachowania się wobec obcych, bez względu na fakt, czy to oni są obcymi w naszym, czy my w ich kraju. Następuje swoistego rodzaju wyodrębnienie odseparowanie się grupy wyznawców jechowach, czyli podążających za jego nauką. Powinniśmy być w takim razie gotowi, chociaż wcale nie musi być to łatwe do zrozumienia i zaakceptowania, gdy w codziennym życiu napotykamy społeczności, które całkowicie się separują i nie chcą się w pełni integrować w społeczeństwie, przebywając jako goście w obcym kraju. Również wyznawcy Jechowach nie powinni naśladować niczego, co grzeszne i dostosowywać się do reszty, mają jednak ze wszystkich sił troszczyć się o dobrobyt narodu i kraju, w którym przebywają jako goście, ponieważ od tego zależy także ich własny los. Takie zarządzenie zostało utwierdzone w piśmie i jestem przekonany, że nie dotyczyło ono tylko tamtejszych wygnańców, ale wszystkich, także i przyszłych generacji wiernych. Znajdziemy je w księdze Jeremiasza w rozdziale 29, wersety 4-7. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż. Aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. A jeżeli państwo byliby zdania, że opisany przypadek dotyczy tylko Izraelitów, znajdujących się w niewoli, to przeciwstawię się takiemu mniemaniu, ponieważ nauka ta dotyczy nas wszystkich, którzy trzymając się kurczowo nauk bożych, próbujemy przeżyć w grzesznym świecie szatana. My jesteśmy tymi odseparowanymi, wyodrębnionymi i chociaż powinniśmy oddać cesarzowi tylko to, co cesarskie, Oznacza to dokładnie to samo, co donosi przykład z Jeremiasza. To my, wierni Boży, jesteśmy gośćmi w świecie szatana i powinniśmy nimi pozostać, czyli nie integrować się z jego sługami, starać się jednak również i o ich dobro. Powinniśmy świecić przykładem, pomimo, że ten świat okazuje nam swoją wrogość, co zrozumiecie Państwo, gdy sami za moim przykładem postanowicie podążać drogą Bożą. Będzie to oznaczało dla Państwa dobrowolne odseparowanie się od reszty społeczeństwa, jeżeli nie będziecie Państwo chcieli się potknąć i upaść. Może już niedługo przekonacie się Państwo sami na własnej skórze, jak to jest płynąć pod prąd nauki Kościoła odstępców. Znacie Państwo z pewnością nauki Syna Bożego omawiające los Jego przyszłych naśladowców i prześladowania jakich mają dostąpić. Tak długo dopóki płyniecie Państwo z kłamliwym prądem światowej nauki jesteście Państwo stosunkowo bezpieczni, bez względu na to czy w ogóle w coś wierzycie i co oficjalnie wyznajecie. Jeżeli jednak po poznaniu prawdy podążycie Państwo za nią i dobrowolnie odseparujecie się od fałszywych nauk świata i jego uczynków, a na dodatek zaczniecie rozpowszechniać prawdę, poznacie Państwo całą jego nienawiść na własnej skórze. Będziecie obrażani, ścigani, prześladowani niczym w średniowieczu, gdy zagrażacie porządkowi świata. Świat, jako społeczność, spróbuje wszelkimi metodami zamknąć Państwu usta. Czas palenia czarownic nadejdzie bowiem ponownie, ale w odmiennej formie. Dokładnie taki los oczekuję po publikacji tej serii również i mnie, jeżeli elity władzy odkryją moją tożsamość. Kończymy ten wątek i przechodzimy do następnego przykładu, który zajmuje się interpretacją prawa dotyczącego np. spużycia płciowego, a znajdziemy go w wersetach 6-24 do 24 tego samego rozdziału w słowach. Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość. Ja, jest Pan, nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Jest ona Twoją matką, nie będziesz odsłaniał jej na gości. Nie będziesz odsłaniał na gości żony swojego ojca, gdyż jest ona na gością ojca Twojego. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej, córki Twojego ojca lub córki Twojej córki. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej, córki Twojego ojca lub córki Twojej matki, czy się urodziła w domu rodzinnym, czy się urodziła poza nim. Nie będziesz odsłaniał na gości córki Twojego syna lub córki Twojej córki, gdyż są one Twoją na gością. Nie będziesz odsłaniał na gości córki żony twojego ojca, urodzonej z ojca twojego, gdyż jest ona twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry twojego ojca, jest ona krewną twojego ojca. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry twojej matki, jest ona krewną matki twojej. Nie będziesz odsłaniał na gości brata ojca twojego, nie zbliżysz się do jego żony, jest ona twoją stryjenką. Nie będziesz odsłaniał na gości twojej synowej, jest ona żoną twojego syna. Nie będziesz odsłaniał jej na gości. Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata jest ona nagością twojego brata. Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłaniać jej nagość. Są one krewne między sobą. Jest to sprośnością. Nie weźmiesz sobie kobiety i jej siostry za nałożnicę i nie będziesz odsłaniał jej nagości za życia tamtej. Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej. Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swojego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty. Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla molocha i nie będziesz przez to bezsześcił imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Nie będziesz cię obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Wypowiedź jest bardzo wyrazista, zostanie jeszcze wielokrotnie powtarzana w piśmie, a wskazuje na fakt, że to nie ze względu na praworządność Izraela odziedziczył ten naród krainę Kanan, lecz z powodu bezprawia tamtych mieszkańców, przez co dojrzeli oni do ukarania ich. Kanan był synem Hama, syna Noego i został przeklęty przez swojego ojca za wykroczenie, jakiego się dopuścił. Miał on stać się sługą swoich braci. Wyraźną wypowiedź na temat obszarów ziemi przypisywanych Izraelitom znajdujemy w rozdziale 25, werset 23. Werset ten powinien również stanowić przestrogę dla nas samych. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Oświadczenie to jest zdecydowanie jednoznacznym stwierdzeniem wypowiedzianym przez samego Boga. My przebywamy tu z łaski, by wypełnił się plan Boży dotyczący naszego zbawienia, o czym wspominałem z prologu. My jesteśmy tylko robactwem na powierzchni całej planety, która należy do Stwórcy. Czwarta Księga Mojżeszowa określa w rozdziale 12, wersety 1 do 10, w sposób jednoznaczny suwerenność wyborów bożych w stosunku do powołanych przez niego sług. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili... Czy tylko przez Mojżesza przemawiał pan? Czy także przez nas nie przemawia? A pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł pan nagle do Mojżesza, do Arona i do Miriam: Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia namiotu, wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł pan: Słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śnieg, a gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, ona była trędowata. Mojżesz jest tu odpowiednikiem syna Bożego, króla nad ludem, a jednocześnie najmniejszego z ludzi, takim jakim był cieśla z Galilei. Słowa te są bez wyjątku proroctwem dotyczącym wyboru osoby goszczącej Ducha Syna Bożego, a na samo prawo dotyczące wagi wyboru Bożego powołał się Saul Starsu, Paweł, w drugim liście do Koryntian w rozdziale 10, wersety 17-18 w słowach. Kto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Dalej w rozdziale 15, wersety 32-41 tejże Księgi Liczb znajdujemy wgląd w konsekwencje łamania przykazań dotyczących w tym przypadku czwartego przykazania, to jest Sabatu. A gdy synowie Izraelscy przebywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego dwa w dzień Sabatu. Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona oraz do całego zboru i osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I rzekł Pan do Mojżesza, mąż ten poniesie śmierć, niech cały zbór go ukamieniuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz i ukamieniowali go, i umarł jak Pan nakazał Mojżeszowi. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędze po to, abyście, gdy się na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je spełniali, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa, abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Jam jest Pan, wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem. Jam jest Pan, Bóg wasz. Wyraźnie widzimy, że konieczność pilnowania się istniała już wtedy, gdy Izraelici byli chronieni przed wpływami szatana. Zatem jak ważna jest ona dzisiaj. Ponadto napominam wszystkich poszukiwaczy prawdy, że sabbat jest przykazaniem Bożym tak samo ważnym jak pozostałe dziewięć, a nie żydowską tradycją. Temat ten omówiłem w odcinku trzecim. Piąta Księga Mojżeszowa, zwana Księgą Powtórzonego Prawa, przytacza przykłady wielu praw i rozporządzeń oraz kar, którym podlegają łamiący te przykazania. Wszelkie prawa nadane w Księdze Wyjścia zostają tutaj powtórzone i szczegółowo objaśnione. W rozdziale pierwszym, wersety 34-40 czytamy na temat kary za nieposłuszeństwo Izraelitów, gdy po powrocie ze zwiadu z ziemi kananejskiej zastraszali współbraci i odwodzili ich od wejścia do ziemi obiecanej pod przywództwem Boga. Wtedy Moshe przemawiał do ludu tymi słowy. A gdy Pan usłyszał Wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł. Nikt z tych mężów z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana. Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc, ty również tam nie wejdziesz. Wejdzie tam natomiast Jozuę, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natnij odwagą, gdyż on oddają w posiadanie Izraelowi. Także wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrym a złem, tam wejdą. Imią dam i oni wezmą ją w posiadanie, a wy zawróćcie i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. W ten sposób Kaleb oraz Hosea, nazwany wcześniej przez Mojżesza Jehoshua, którego imię także zostało zmienione na Jozue, Uniknęli kary śmierci za to, że byli wierni Bogu, gdyż 40 lat później obydwaj wkroczyli do ziemi obiecanej, jak obiecał im Bóg. Kolejny przykład nietolerancji w stosunku do najdrobniejszych odstęp znajdujemy w rozdziale czwartym w wersetach 1 do 40 Księgi Powtórzonego Prawa, w której czytamy. A teraz Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za ora, jak każdego, który poszedł za orem, Pan, wasz Bóg, wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzy się przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dzisiaj żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Następnie w wersecie dwudziestym piątym. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając Go do gniewu, to biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło i doszrzennie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdy zostaniecie całkowicie wytępieni.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 Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka Cię to wszystko, u kresu dni nawrócisz się do Pana, swojego Boga i będziesz słuchał Jego słów. Gdyż Jehowach, Twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię, ani Cię nie zniszczy, nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Dalej w 39. Dowiedz się wtedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego. Przestrzegaj zatem ustaw Jego i przykazań, które ja Tobie dziś nakazuję, aby dobrze było Tobie i Twoim synom po Tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Ci po wszystkie dni. Stwórca zapowiada w tym przypadku całkowity brak tolerancji dla odstępstw i w konsekwencji karę, którą wyraźnie definiuje, a która spadnie na lud Boży. Daje jednocześnie nadzieję i przyrzeczenie, że zawsze gdy nawrócą się, czyli zmienią swoje postępowanie, a więc gdy będą pokutowali, wysłuchaj ich. Uczyni to jednak, jeżeli będzie to jedynie nawrócenie szczere, płynące z głębi serca, połączone nie tylko z żalem za popełnione grzechy, ale i odwróceniem się od dalszego grzeszenia. Jehowa zawsze pozostawia otwartą furtkę, w swoiste wyjście awaryjne dla każdego, który pożałuje i odstąpi od grzechu, czyli będzie pokutował. Po tym poznajemy też, że jesteśmy mu bliscy. Nakazy dotyczące wyniszczenia narodów, które zamieszkiwały krainę kananejską i jej okolice, Znajdujemy w rozdziale 7, wersetach 2-5 do i 24-26. do Obłożysz się klątwą, nie zawsze z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będzie z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym Bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. W 24. Wyda też w Twoje ręce ich królów, a Ty wymarzysz ich imię pod niebem. Nikt się nie ostoi przed Tobą, aż ich wytępisz. Posągi ich bogów spalisz ogniem, nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twojego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził, czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Bóg ukazuje w tym przypadku bezwzględność w stosunku do tubylców ziemi kananejskiej, którzy popełniali wszelkie przeciwieństwa praw bożych, chociaż je znały wszystkie ludy na ziemi. Ponieważ nie przestrzegały one tych praw bożych, stało się to powodem do ich wytępienia, co zapowiadał Bóg Abrahamowi, gdy informował go, że jego potomstwo zamieszka w Kananie,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 lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina amorytów. Już wtedy poinformował Bóg Abrahama, że ludy Kananu z powodu swego złego postępowania zostały skazane na zagładę, ale najwyższy czekał, aż przeleje się miarka. Ostrzega też, że brak tej konsekwencji w wyniszczeniu tych ludów niechybnie doprowadzi do odstępstwa od wiary. Nauka wynikająca z tego właśnie prawa została również wielokrotnie powtarzana w pismach Nowego Testamentu, a mianowicie, gdy natykamy się na wypowiedzi odnośnie głoszenia dobrej nowiny. Kto nie przyjmował jej lub nie wytrwał wierze, miał zostać odrzucony. Wierni nie mieli zadawać się z takimi ludźmi, a nawet nie jadać z nimi przy jednym stole, aby odrobinka kwasu nie zakwasiła wszystkiego, gdyż potęga szatana jest znana. Z tego też powodu wyrok na te ludy był tak surowy. Pan chciał oszczędzić Izraela w przyszłości. Wyrok dotyczył zarówno człowieka, jak i boszka. Obaj mieli zostać starci na proch, by wszelki ślad po nich zaginął. W rozdziale 10, wersety 12-18 Księgi Powtórzonego Prawa dowiadujemy się o sensie istnienia człowieka, którym są wiara i posłuszeństwo. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Bóg Twój? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swojemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego praw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios i ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dzisiaj. Obrzeżcie więc nie obrzeskę Waszego serca, a Waszego karku już nie zatwarzacie, gdyż Pan, Wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów, on wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Mamy tu do czynienia z kolejnym przykładem określenia, kim tak naprawdę jesteśmy w stosunku do naszego Stwórcy. Nie od kozery mówi się, że wszystko jest w ręku Boga. My jednak nigdy nie zastanawiamy się nad takimi wypowiedziami. O doniosłości ustaw bożych dowiadujemy się po raz kolejny w sposób jak najbardziej jednoznaczny, na przykład z rozdziału 11, werset 1, tejże księgi. Przekład Biblia Warszawska. Będziesz więc miłował Pana, Boga swego i przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw Jego przykazań na zawsze. Przekład Biblii Tysiąclecia. Miłujcie przeto Pana, Boga swojego i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. Mamy tu do czynienia z bardzo wyraźnym stwierdzeniem nakazującym każdemu wiernemu, to znaczy osobie akceptującej, a co za tym idzie przestrzegającej zakon Boży do Jego bezwzględnego przestrzegania. W tym stwierdzeniu zawarta jest kwintesencja posłuszeństwa określająca każdą osobę posłuszną, czyli wykonującą zakon jako Żyda. To właśnie na te wypowiedzi powoływał się autor tzw. listu do Rzymian w rozdziale 2, wersetach 25-29, gdy twierdził Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli przestrzega zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem.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 a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. To jedno krótkie stwierdzenie porusza bardzo ważne aspekty wiary i zbawienia. Dalsze przykłady posłuszeństwa odnoszące się do punktu widzenia Boga odnajdujemy w rozdziale 12, w wersetach 1-5, 13-18, w których jest mowa o odstępstwach od zakonu, a dotyczących jednego z najcięższych odstępstw to jest bałwochwalstwa. Oto są ustawy i prawa, które będziecie starannie spełniać na ziemi, którą Pan Bóg Twoich ojców dał Tobie w posiadanie po wszystkie dni życia Waszego na ziemi. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim Bogom narody, którymi zawładniecie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie, lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Dalej w 28. Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga Twego. Drugim aspektem jest zakaz naśladowania innych narodów, a także fakt, że to Bóg, a nie człowiek jest suwerenem świata. Oba aspekty powtarzają się w Piśmie na każdym kroku, a nikt ich nie dostrzega. W rozdziale 16, wersety 2-7 czytamy na temat wyboru Bożego. Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z owiecicielców w miejscu, w którym sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego. Dalej w piątym. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości, którą Ci daje Pan, Bóg Twój, tylko na miejscu, które Pan, Bóg Twój wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca, o tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu. Ugotujesz je i będziesz jadł na miejscu, które wybierze Pan, Bóg Twój. Rano możesz pójść z powrotem do swoich namiotów. Wersety tego typu ukazują wyraźnie, że w przypadku posłuszeństwa nie ma żadnego miejsca na jakiekolwiek lawirowanie pomiędzy przepisami ustalonymi przez najwyższego. Szara strefa nie istnieje. W rozdziale 17, wersety 2-7 do znajdujemy przykład dotyczący wymogów, jakie należało wypełnić, by skazać kogoś na śmierć. Jeśli znajdzie się pośród was w jednym z swoich osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, Mężczyzna lub kobieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana Boga Twego, przekraczając Jego przymierze i pójdą i będą im oddawać pokłon, a więc Słońcu lub Księżycowi, albo całemu zastępowi niebieskiemu, co zakazałem i doniosą Ci o tym, to Ty wysłuchasz tego i należycie zbadasz, a jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzędliwość w Izraelu, wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do Twoich bram i będziesz kamieniował tego męża, czy tę kobietę, aż umrą. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków wskazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby móc zadać śmierć, a potem cały lud i wyplenić zło spośród siebie. Jak widzimy, do skazania kogokolwiek na śmierć przez zbiorowe kamieniowanie wymagane było świadectwo winy co najmniej dwóch świadków, Ponadto sprawa musiała zostać dokładnie zbadana, a w przypadku potwierdzenia się zarzutów, owi świadkowie jako pierwsi ciskali kamieniami winnego. Zwróćmy uwagę, że w takim przypadku, jeżeli ich świadectwo było nieprawdziwe, sami ściągali na siebie podwójną winę, po pierwsze jako krzywoprzysięzcy, a ponadto jako kamieniujący, czyli mordercy, gdyż przyczynili się do śmierci niewinnego. W obu przypadkach sami podlegaliby karze śmierci przez ukamieniowanie. Przykład ten znany jest nam również z Ewangelii Jana z rozdziału 8, wersety 1-11, do w którym to świadkowie przestępstwa woleli wstrzymać się od wykonania wyroku, chociaż prawo wręcz tego nakazywało. A Pan udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadł, przyuczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do Niego, Nauczycielu!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 A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał on sam i owa kobieta po środku. A on podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, panie. Rzekł wtedy pan, i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. W tym konkretnym przypadku zostali chyba zawstydzeni, a ponadto za rządów Rzymian, jak powszechnie wiadomo, Żydzi potrzebowaliby zgody namiestnika na wykonanie wyroku śmierci. Rozdział 21, wersety 18-23 przedstawiają bezwzględne posłuszeństwo także wobec najbliższych. Jeżeli ktoś ma syna upartego i krnobrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości i powiedzą do starszych miasta. Ten nasz syn jest uparty i krnobrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamieniują go i poniesie śmierć. Wytępi złos pośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. A jeśli ktoś popełni grzech, pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, i Ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan, Bóg Twój, daje Ci w dziedziczne posiadanie. Chociaż brzmi to bardzo okrutnie, zasady były bardzo przejrzyste i dotyczyły każdego, bez względu na osobę. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na inny wątek zawarty w drugiej części tej wypowiedzi, który omawia wykonanie kary śmierci poprzez powieszenie winnego na drzewie. Wiemy, że każdy kto zawisł na drzewie zostaje uznany za przeklętego przez Boga, na co wskazuje również wypowiedź z listu do galatów z rozdziału trzeciego wersety 13-14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło w nim na pogan, my zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Powstrzymam się chwilowo od komentarza pierwszej części wersetu, ponieważ tak błędnymi i nieodpowiedzialnymi wypowiedziami zajmę się w odcinku 13, gdyż chwilowo interesuje mnie bardziej sprawa dotycząca owego przekleństwa powiązanego z zawieszeniem na drzewie. Przekleństwo to powinni Państwo dobrze zapamiętać, ponieważ odgrywa ono kluczową rolę w kwestii odstępstwa od czystej wiary, które ponosi odpowiedzialność za zniekształcenie, za skażenie religii na całym świecie. Bardzo istotny problem poruszony zostaje w rozdziale 27, w wersetach 5-6 i 15-26, w którym dowiadujemy się o konsekwencjach łamania przykazań bożych, to znaczy o przekleństwie, któremu podlega człowiek łamiący prawo. Zbudujesz tam ołtarz Panu Bogu twemu ołtarz z kamieni nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza z kamieni nieociosanych zbudujesz ołtarz Panu Bogu twemu Następnie w 15. wersety 15 do 26 Przeklęty mąż który zrobi podobiznę rzeźbioną lub planą obrzydliwość dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu a cały lud odezwie się i powie amen Przeklęty kto zlekceważy swego ojca i matkę a cały lud powie amen Przeklęty, kto przesuwa granice swego bliźniego, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połem płaszcza swego ojca, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełniać, a cały lud powie Amen. Trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości co do konsekwencji, z jaką Bóg rozpatruje wszelkiego rodzaju wykroczenia. Proszę mi wierzyć, że pomimo zawarcia nowego przymierza opartego na śmierci Syna, wszystkie te ustalenia są nadal aktualne, ponieważ Bóg mógłby co prawda zmienić umowę zawartą z człowiekiem, ale nigdy nie zmieni samego siebie. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek lawirowanie. On jest taki, jaki jest. Sprawiedliwy. Proszę dokładnie zapamiętać brzmienie także i tego ostrzeżenia, Ponieważ, jak już wspomniałem w prologu, odgrywa ono ważną rolę w jednym z proroz Daniela, zapowiadającym nadejście człowieka niegodziwości. W związku z nim musimy sobie postawić następujące pytanie. Skoro przekleństwo dotyczy osoby, która nie zachowa słów przymierza w celu spełnienia ich, to co stanie się z osobą, która dokona zmiany w treści słów tego przymierza, bo uważa, że ma do tego prawo, wprowadzając przez to fałszywą naukę, by zwieść narody? Proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Przykład błogosławieństwa opisuje rozdział 28, wersety 1-2 i 13-15. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które Ja Cię dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Dalej w 13-15 czytamy.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 Nie jest ono też za morzem, aby trzeba było mówić, Któż nam się przeprawi za morze i do nas jest sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw. Aby żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Biorą dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Miłując Pana, Boga twego, słuchając Jego głosu i dgnąc do niego, gdyż w tym jest Twoje życie. I przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiąg dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Pozostawiam bez komentarza. Rozdział czwarty. W Księdze Jehooszu, inaczej Jozuego, w rozdziale pierwszym, wersety 7-8, czytamy następujący nakaz Boży: Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Możesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poświęci się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Z pierwszej księgi proroka Samuela z rozdziału 15, wersety 22-29 dowiadujemy się niejako o rdzeniu posłuszeństwa w stosunku do Stwórcy. Samuel odpowiedział czy takie ma panu podobanie w całopaleniach i w wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem Jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z Tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził Tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego, Dziś odebrał Ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje innemu, lepszemu od Ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. Widzimy wyraźnie, że Bóg nie ma względu na osobę. Następcą Saula został pasterz Dawid, z którym Bóg odnowił przymierze zawarte z Abrahamem. Bardzo drastyczny, a zarazem bardzo smutny przykład wykroczenia przeciwko nakazowi Boga w sposób nieświadomy, i to w dobrej intencji, Znajdujemy w drugiej księdze Szmuela, to jest Samuela w rozdziale 6, wersety 6-7. A gdy dotarli do klepiska Hona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Chociaż brzmi to może okrutnie i my nie dostrzegamy złych intencji w działaniu Uzy, widzimy jednak po raz kolejny tę żelazną konsekwencję Boga w stosunku do każdego, bez względu na osobę i jej motywy. Widzimy również, że pobudki wykroczenia są bez jakiegokolwiek znaczenia, gdyż Uza stał się przykładem dla pozostałych, jak nie należy postępować, nawet mając dobre intencje. Posłuszeństwo było ważniejsze od skrzyni Bożej. Bóg bez wątpienia sam interweniowałby w sprawie przewracającego się wozu, gdyby zaistniała taka konieczność. Kolejny przykład zaczerpnąłem z księgi psalmów, z psalmu 111, wersety 1-10. do Alleluja! Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczyniłem cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk jego, wszystkie jego nakazy są niezawodne. Ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego. Początkiem mądrości jest bojaść Pana, Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki. Skoro więc zakon posiada ważność aż do końca świata, co potwierdzał swymi wypowiedziami również Syn Boży, to jak świat mógł odstąpić od niego i powołać własny, a wiernym wmawiać, że to przecież było stare przymierze? Nowe jest inne i podstępnie zostało ukryte pod postacią tzw. praw kościelnych, ale o tym przy innej okazji. Księdze Księdze Szajachu, czyli Izajasza, w rozdziale pierwszym wersety 7 do 20, czytamy o priorytetach wiary. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają. Spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy i pozostała córka syjońska jak szała z winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Słuchajcie słowa Pana, książęta Sodomscy. Przysłuchujcie się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabatem i obrzydły, Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę cierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Dalej w dziewiętnastym. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, mierz was pożre, bo usta Pana to powiedziały. Werset ten wskazuje jeszcze wyraźniej, że Bogumitrza jest sprawiedliwość i posłuszeństwo, niż cokolwiek innego. Fragment ten posiada swoją aktualność również dzisiaj, a może bardziej obecnie niż w starożytności. O konieczności poruszania się ściśle wytoczoną ścieżką wskazują kolejne wersety, tym razem z księgi Jermijach, to znaczy Jeremiasza w rozdziale 7, wersety 21-23. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedźcie mięso, gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im mówiąc, słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Mamy tu do czynienia z jednoznaczną wypowiedzią wskazującą na fakt, że ktokolwiek wykonuje wolę najwyższego, zostaje zaliczony do jego ludu, a on staje się dla niego Bogiem. Jest to równoznaczne z wątkiem kolejnych wersetów, a co oznacza, że nasza osoba znajduje się pod Bożą ochroną przed nadmiernymi wpływami szatana. Innych wniosków nie można po prostu wyciągnąć z tej wypowiedzi, ponieważ dobrobyt oznacza w przypadku wiernego ochronę przed wpływami świata. Słuchajcie mojego głosu, a tylko wtedy ja będę waszym Bogiem i tylko wtedy wy będziecie moim ludem. Obietnicę tę, a raczej oświadczenie powtarza w kolejnym rozdziale księgi, w rozdziale 11, wersety 1-8. do Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, głosi Słuchajcie słów tego przymierza i mów do mężów iódzkich, do mieszkańców Jeruzalemu i powiedz im. Tak mówi Pan Bóg Izraela, przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, które nakazałem waszym ojcom, kiedy wyprowadzałem ich z ziemi egipskiej, z pieca żelaznego, mówiąc. Słuchajcie mojego głosu i czyńcie to wszystko, co wam nakazuję, a będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem, aby mógł dotrzymać przysięgi, którą złożyłem waszym ojcom, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest dzisiaj. Odpowiadając, rzekłem: Niech tak będzie, panie, i rzekł pan do mnie. Ogłaszaj te wszystkie słowa w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, mówiąc: Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, gdyż wyraźnie przestrzegałem waszych ojców w dniu, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aż po dzień dzisiejszy, nieustannie przestrzegałem, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie kary zapowiedziane w słowach tego przymierza, które nakazałem im pełnić, lecz oni nie pełnili. Jak widzimy przez całą historię Izraela, Bóg daremnie apelował do swoich wybrańców o przestrzeganie zakonu o posłuszeństwo. Nie chcieli oni słuchać, ponieważ woleli żyć według pożądliwości swego złego serca, co im Najwyższy wielokrotnie wypominał – Właśnie ten fakt stanowi jeden z wielu dowodów, że znajdowali się oni poza strefą wpływów szatana i wszystko, co czynili, czynili rzeczywiście według zamysłów pochodzących z ich duchowego wnętrza, a nie dlatego, że byli zwodzeni. O przekleństwie ciążącym na każdym, kto polega na samym sobie oraz o wielkości Boga dowiadujemy się z rozdziału 17, wersety 5-10, do w którym czytamy. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce.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 Ja, Pan, zgłębiam serca, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owoców jego uczynków. Jak wynika z wypowiedzi, Bóg ma nieograniczony dostęp do naszych serc i według tego, co się w nich znajduje, będziemy sądzeni. W Księdze Hosea, to znaczy Ozeasza, w rozdziale 4, wersety 6-7, czytamy o odrzuceniu niewiernych. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę zamienili w hańbę. Mamy tu do czynienia z oświadczeniem Boga wypowiedzianym przeciwko wszystkim pokoleniom ludzkim, ale w szczególności w stosunku do duchowych przywódców ludu, że odrzucenie Boga w poznaniu Go i w czynie oznacza oddanie ich szatanowi na zatracenie i niechybną śmierć. W tym przypadku rodzaj zastosowanego czasu nie ma żadnego znaczenia, gdyż słowa im więcej ich jest lub będzie, tym więcej grzeszą lub też będą grzeszyć, oddają całkowicie sensu żytego przekazu. Księdze Jeheskela, to jest Ezechiela w rozdziale 20 wersety 18 do 21. Dowiadujemy się po raz kolejny na temat ważności posłuszeństwa wobec samego stwórcy. I rzekłem do ich synów na pustyni: Nie postępujcie według przykazań waszych ojców.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 Werset ten zawiera bardzo cenną wskazówkę również i dla nas, a potwierdzaną wielokrotnie także przez Syna Bożego, gdy nauczał, że błogosławieństwa, czyli wyratowania od śmierci, dostąpi tylko ten, który wykonuje wolę Bożą. W Ewangelii Jana w rozdziale 12, wersety 48-50 naucza bowiem, wskazując na fakt, że nie ma nic ważniejszego od wykonywania nakazów Bożych. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Przykazanie, czyli w tym przypadku Jego rozkaz, jest żywotem wiecznym. Zatem jedynie wykonywanie woli Bożej oznacza żywot wieczny. Kto nie przestrzega zakonu w Jego pełnej i niezmienionej formie, przepadnie. Jako przykład bezgranicznego posłuszeństwa niech posłużą nam losy proroków bożych, których oddanie się Bogu oznaczało udrękę i najczęściej męczeńską śmierć z ręki grzesznych współplemieńców. Historie opisywane przez nich mrożą często krew w żyłach, a jeśli rozważymy okoliczności ich męczeńskiej śmierci zrozumiemy jak wielkie było ich oddanie Bogu. Życie ich to ciągłe utrapienia i szereg prześladowań ze strony współwyznawców. Nie znajdziemy tu przykładów bezpiecznego życia z wyjątkiem Mojżesza, a w późniejszym okresie również Szmuela, to jest Samuela, który był sędzią w Izraelu. Pozostali jak Eliachu, to jest Eliasz, Elisa, to jest Elizeusz, Iszajahu, to jest Izajasz, Jermija, to jest Jeremiasz i tak dalej, doznali licznych prześladowań lub męczeńskiej śmierci. Mosze służył Bogu ponad 60 lat, poświęcając się całkowicie powierzonemu mu zadaniu – Bóg objawił mu się w krzewie goryjącym, gdy miał około 60 lat, a w wieku 80 lat wyprowadził Izraela z Egiptu. Dalsze 40 lat życia spędził na wędrówkach po pustyniach tego regionu, aż doprowadził lud nad wodę Jordanu, którego nie wolno mu było przekroczyć. A Mojżesz miał 80 lat, Aaron zaś miał 83 lata, gdy rozmawiali z Faraonem, jak donosi Księga Wyjścia w rozdziale 7, werset 7. Życie Mojżesza, sługi Bożego, to 60 lat najcięższej charówki obarczonej ogromną odpowiedzialnością nie tylko odnośnie własnej osoby i rodziny, ale przede wszystkim odpowiedzialnością odnośnie całego nieposłusznego ludu izraelskiego. Dalszymi przykładami poświęcenia się woli Bożej są losy proroków, prześladowanych przez współplemieńców za to, że zwiastowali ludowi Słowo Boże, którego ten nie chciał zaakceptować. Jako pierwszy przykład chciałbym przytoczyć proroka Iszajachu, w Księdze w rozdziale 20, wersety 1-6, na przykładzie własnej udręki, przepowiadał on losy dwóch królestw. W roku, którym Tartan, wysłany przez Sargona, króla Asyrii, wyruszył przeciwko Azdodowi, walczył z Azdodem i zdobył go, w tym to czasie rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosa, tak – Idź i zdejmij przepaskę ze swoich bioder i zdój sandały ze swoich nóg. I uczyniwszy tak, chodził nago i boso. Wtedy pan rzekł: Jak mój sługa Izajasz chodził Nago i Boso przez trzy lata, jako znaki przepowiednia o Egipcie i Etiopii, tak król asyryjski będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich, młodzież i starców Nago i Boso i z gołym pośladkiem ku hańbie Egiptu. I przestraszą się i zawstydzą z powodu Etiopii swojej nadziei i z powodu Egiptu swoich luby. Izajasz umarł śmiercią męczennika co opisuje apokryw w niebowstąpienie Izajasza w rozdziale piątym, wersecie pierwszym w Słowach. Z powodu tych prorocz Beliar złożyczył Izajaszowi i zajął miejsce w sercu Manasesa i przecięto Izajasza piłą do cięcia drewna. Podczas przeżynania Izajasza, Belhira i wszyscy kłamliwi oskarżyciele stali dookoła i okazywali zadowolenie naśmiewając się z Izajasza. Przed śmiercią prorok był więziony i maltretowany, a w końcu zabity przez Manasesa, króla Judzkiego, który dokonał strasznego w skutkach odstępstwa od wiary, powracając do bałwochwalstwa i wiarłomstwa swoich przodków. O okrutnym losie i śmierci proroków bożych, jak też o znajomości przez autora listu, a pokryfów, na które się powoływał, dowiadujemy się również z listu do hebrajczyków z rozdziału 11, wersety 36-40. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania,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 Werset ten wskazuje jednocześnie na fakt, że wszyscy oni jeszcze śpią i oczekują wraz z innymi zmartwychwstania sprawiedliwych. Został tu poruszony bardzo ważny aspekt wiary dotyczący warunków zmartwychwstania, ale o tym porozmawiamy w późniejszym przebiegu serii. Przyjrzyjmy się teraz losom Jeheskela, to jest Ezechiela, który opisywał w swojej księdze w rozdziale czwartym wersety 3-9 w słowach. Potem połóż się na lewym boku, a ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę, a ja wyznaczam Ci za lata ich winy równą liczbę dni, 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. Wyznaczam Ci po jednym dniu za każdy rok. Skieruj swoje oblicze i swoje odsłonięte ramię na oblężone Jeruzalem i prorokuj przeciwko niemu. Oto ja nakładam na ciebie pęta i nie będziesz mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż skończysz dni swojej udręki. A weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i stoczewicy, prosa i orkiszu i włóżczo do jednego naczynia i zrób sobie z tego chleb. W ciągu 390 dni, gdy będziesz leżał na swoim boku, będziesz go jadł. Innym bardzo tragicznym przykładem oddania proroka Ezechiela jest sytuacja opisana w rozdziale 24, wersety 15-18. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu Człowieczy, oto ja zabiorę Ci przez nagłą śmieć rozkosz Twoich oczu. Lecz Ty nie biadaj ani nie płacz. Niech ani jedna łza u Ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąz sobie zawój na głowie, na nogi wóz sandały, nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego dnia uczyniłem to, co mi nakazano. Czy ktokolwiek z Państwa jest w stanie wyobrazić sobie w odniesieniu do własnej osoby tak bezwzględne posłuszeństwo? Nic dodać, nic ująć. Widzimy więc, że życie prywatne proroków było całkowicie podporządkowane ich posłuszeństwu wobec Stwórcy. Dowiadujemy się tego również z przykładu opisanego w księdze Ozeasza, Hosea, w rozdziale pierwszym, wersety 1-5. do Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich. I w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezrael, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Izraelu na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezrael. Następnie w rozdziale trzecim wersety 1-4 do ukazuje nam kolejny przykład. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i za pół korca jęczmienia i powiedziałem do niej. Siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też się nie zbliżę do Ciebie, gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Prorok prorokuje o odwróceniu się Boga od Izraela jako kary za ich odstępstwo poprzez wydarzenia z życia prywatnego. Z kolei prorok Jeremia, to jest Jeremiasz, w rozdziale 16, wersety 1-2, donosi w odniesieniu do swojej osoby. I doszło mi słowo Pana. Nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu. Mamy tu do czynienia z odwróceniem się sytuacji w odniesieniu do opisów prywatnego życia proroków przytoczonych uprzednio. Można by tak bez końca mnożyć przykłady bezwarunkowego oddania proroków, a wymieniłem tu zaledwie kilka najbardziej drastycznych przykładów. Samo pismo nie podaje zbyt wielu szczegółów dotyczących ich męczeńskiej śmierci, a wiemy, że większość z nich została zamordowana przez Izraelitów. Tak było za rządów Ahaba, a może raczej za rządów jego żony Izabel, która kazała wymordować kilkuset proroków tak, że ocalał prawdopodobnie jedynie Efraimita Eliachu, to jest Eliasz, o czym prorok donosi w słowach skargi do Boga spisanych w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 19, wersety 13-14. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Kończąc tematykę poświęconą posłuszeństwu świętych bożych, należałoby wspomnieć, że my żyjący obecnie, znający problemy dotyczące życia dawnych pokoleń, głównie z książek i filmów, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie chociażby w przybliżeniu losu któregoś z dawnych świętych bożych. A wszyscy oni byli jedynie symbolem posłuszeństwa tego, który miał dopiero nadejść. Ukazując tam całkowite oddanie się Bogu, poprzez porzucenie duchowego życia u boku najwyższego, a uwięzienia na krótki czas w skalanym grzechem ciele człowieka, porzucając z rozkazu ojca funkcję zarządzającego jego domem, a wydając się na hańbę i mękę. Byli oni symbolem tego, który dał się poniżyć i upodlić, by wypełnić rozkazy ojca, jego wolę i doprowadzić do ukarania szatana oraz jego aniołów. Byli oni symbolem tego, który powołał kolejne pokolenia słuch Bożych według prawości ich serc, a ci stali się kolejnym przykładem posłuszeństwa wobec Stwórcy, który niech żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Wypowiedź tę przytaczałem już poprzednio w kontekście posłuszeństwa, lecz jednoczkazuje nam ona na uległość wobec Ojca i całkowite wypełnianie Jego woli. Wszystko, cokolwiek robił i mówił, było wyrazem posłuszeństwa i oddania w stosunku do tego, który go posłał. Fakt ten potwierdzał też uprzednio w rozdziale 8, wersetach 25-31 do w słowach. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata.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 O pozostałych aspektach ukrytych w tej wypowiedzi dowiecie się Państwo w dalszym przebiegu serii. Bardzo wyraziście na temat posłuszeństwa czytamy w pierwszym liście Jana w rozdziale drugim wersety 3-17. do 17. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazanie jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy,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 A Saul Starsu w liście do Koryntian w rozdziale 7, werset 19 potwierdza tymi słowy. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Adekwatnie do tego stwierdzenia czytamy również w ewangeliach, gdzie Syn Boży przytacza znane każdemu porównanie dotyczące odrzucenia wszelkiego, co jest niezgodne z nauką Bożą. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, wersety 29-30 czytamy.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 ale o ile więcej, odnośnie wszelkiego rodzaju odstępstw od wiary, których nie wolno tolerować, liczy się jakość, a nie ilość. Przytoczyłem wiele fragmentów pism Starego Testamentu dotyczących zakonu i posłuszeństwa wobec Boga, a proszę mi wierzyć, że była to zaledwie połowa z tych, które zamierzałem przytoczyć. Przytoczyłem wiele fragmentów z pism Nowego Testamentu dotyczących posłuszeństwa, ale jak przedstawia się sprawa zakonu Bożego w przekazach Nowego Testamentu? Pierwszym z fragmentów na temat samego zakonu jest wypowiedź podana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, werset 18. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Wypowiedź ta utwierdza cały zakon jako coś niezmiennego, nieprzemijalnego i została również powtórzona w Ewangelii Łukasza w rozdziale 16, werset 17.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 Przykład ten jest powtarzany w niemalże tej samej formie w Ewangelii Marka w rozdziale 12, wersety 29-30 oraz niemalże identycznej w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10, wersety 23-29. Mamy tu do czynienia z wręcz perfekcyjną wypowiedzią w formie rdzenia dotyczącą całego zakonu. Cztery przykazania dotyczące osoby Boga i oddawania Mu czci, Zostały tu zawarte w kilku słowach, a pozostałe sześć przykazań odnoszących się do bliźniego skomprymowano w jednej wypowiedzi objaśniającej je wszystkie. Szukajmy więc dalej. Kolejny przykład znalazłem w Ewangelii Marka w rozdziale 10, wersety 17-19 do i identyczny w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18, wersety 17-22. do A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go.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 a pomija najważniejsze i pierwsze ze wszystkich, jakie określił poprzednio. Zakładam dobre intencje autora, czyli fakt, że fragment ten jest uzupełnieniem do poprzedniej wypowiedzi lub w podtekście odnosił się on do bogobojnego Izraelity. Przykład ten uświadamia jednak, że wypowiedź jest niepełna, że czegoś w niej brakuje. Pisma Nowego Testamentu pełne są bowiem miejsc, w których brak jest niewątpliwie istniejących w oryginałach wypowiedzi lub ich fragmentów, albo teksty są łączone, dlatego konieczna jest wielka rozwaga i ostrożność w ich rozpatrywaniu. Dotyczy to również Apokalipsy Jana, na którą powołuję się dość często. O tym jednak porozmawiamy, gdy przyjdzie na to odpowiednia pora. Niestety to wszystko na temat zakonu i przykazań podanych przez Boga. Czy wydaje się komukolwiek możliwe, że przez okres swojego zwiastowania na ziemi, który trwał podobno około trzech lat, tylko jeden jedyny raz Syn Boży wymienił najważniejsze przykazania zawarte w zakonie, te dotyczące samej osoby Ojca? Tłumaczenie, że zwracał się do Żydów, którzy przecież znali zakon, nie ma tu zastosowania, ponieważ doskonale wiedział, że wszystkie informacje dotyczące Jego osoby oraz nauk, które głosił z woli Ojca, będą zwiastowane głównie wśród pogan, którzy o zakonie i o Bogu wiedzieli tyle, co nic. Jednak w rzeczywistości i ta prawda wygląda nieco inaczej, na co wskazują nie tylko wypowiedzi samego Stwórcy zawarte w pismach Starego Testamentu, ale również wskazówki zawarte choćby w listach apostolskich. Z pism Starego Testamentu wynika przecież wyraźnie, że w stosunku do człowieka nie ma czegoś takiego, jak przykazanie najważniejsze czy pierwsze, ponieważ, aby zostać zbawionym, musi wypełnić każde z nich,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 Widzimy wyraźnie, że każde przykazanie z osobna jest tak samo ważne. Z kolei w pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, wersety 20-21, znajdujemy inne objaśnienie dotyczące równości wszystkich przykazań, chociaż na pierwszy rzut oka ciężko je dostrzec. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi a to przykazanie mamy od Niego, aby ten, który miłuje Boga, miłował też brata swego. Wypowiedź ta jest rodzajem wymuszonej pętli, ponieważ stwierdza, że kto kocha Boga, a grzeszy przeciwko bliźniemu, to w rzeczywistości nie kocha wcale Boga, a wręcz grzeszy przeciwko Bogu. To znowu taka prosta zależność matematyczna oznajmiająca, że każdy grzech przeciwko bliźniemu jest jednocześnie grzechem przeciwko wspólnemu Stwórcy. Ale czy jeżeli ktoś kocha brata w wierze, to czy automatycznie kocha też Boga? W takim przypadku tak, gdyż obaj są osobami wierzącymi i posłusznymi Bogu. Jak to jednak wygląda w przypadku osób niewierzących, które w ogóle nie znają Boga, ale kochają innych ludzi? Chodzi mi na przykład o przyjaźnie usposobionych pogan, jak tych, którzy zostali opisani w tzw. liście do Rzymian w rozdziale 2, wersety 14-15.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 Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Są to już chyba wszystkie przykłady odnoszące się do zakonu, poza tymi, których chwilowo nie będę poruszał ze względu na dalsze odcinki serii. Jak widzimy, pisma Nowego Testamentu dostarczają naprawdę niewiele informacji odnośnie samego zakonu Bożego, jednak wystarczająco dużo, aby można by wydostać je na światło dzienne. Zamiast o zakonie mówi się raczej o woli Bożej, z której on wypływa i sens pozostaje niezmienny. Również ten temat rozwinę w odcinkach omawiających Pisma Nowego Testamentu w kontekście zawartych w nim, delikatnie mówiąc, nieprawidłowości, jak również w odcinkach poświęconych szatanowi i jego menadżerii. Rozdział szósty Proszę Państwa, ukazałem Państwu zaledwie nieliczne przykłady na poznanie, to znaczy na zrozumienie tej najwyższej wartości, a zarówno priorytetu, za którym powinien podążać każdy wierny. Nadeszła pora na wyciągnięcie wniosków, które ukażą nieco inny świat miłosierdzia Bożego, niż ten propagowany przez światowe religie. Wszystkie przedstawione przeze mnie przykłady ukazują zupełnie inny obraz Boga niż ten, jaki jest przedstawiany Państwu za pośrednictwem światowych kościołów. Owe wersety przedstawiają następujące prawdy biblijne. Po pierwsze, posłuszeństwo jest bez najważniejszą wartością, jaką powinien kierować się każdy z nas, ponieważ Bóg nie toleruje żadnych, kładąc nacisk na słowo żadnych, odstępstw od wiary i praw przez Niego nałożonych. Po drugie, ze wszystkich tych przykładów wynika, że Stwórca jest istotą patrzącą na świat tylko w jednym kolorze jest to kolor biały. Wszystko, co nie jest białe, jest dla Boga automatycznie czarne. Wszystko, co nie jest dobre, staje się automatycznie złe. Inne kolory i ich odcienie po prostu w oczach Boga nie istnieją. Zatem każdy, kto grzeszy świadomie, to znaczy z premedytacją, nie podlega żadnemu miłosierdziu Bożemu. Bycie tylko dobrym nie okaże się wystarczająco dobrym. Bycie tylko dobrym bez głębokiej wiary i miłości lub żywot bez poszukiwania prawdy w świecie kłamstwa oraz głoszenie jej nie okaże się być wystarczająco dobrym, by znaleźć łaskę w oczach Najwyższego. W starożytnym Izraelu wyglądało to inaczej niż obecnie, ponieważ sama wiara oparta była na prawdziwej, czyli czystej nauce. Jedyne czego brakowało były dobre uczynki, które uwidaczniały wiarę człowieka. Wtedy słowa proroka Izajasza spisane w rozdziale 33, wersety 15-16 posiadały realne znaczenie. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego stoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Dzisiaj, w świecie, w którym po prawdzie nie ma już nawet śladu, nie może więc istnieć wiara oparta na prawdzie, gdyż jest ona tak samo prawdziwa, jak fałszywe są prawdy świata na fundamencie, których została zakorzeniona. Jeżeli przecież nasienie jest złe, to i drzewo, które z niego wyrośnie, jak również i owoc, który wyda. Dalszy komentarz jest raczej zbędny. Już w pierwszej części serii przytaczałem wiele ostrzeżeń, które padały z ust proroków, a także bezpośrednio z ust Syna Bożego i jego uczniów, wskazujących na taki stan rzeczy. Mamy uważać, jak słuchamy. Dlatego też wielokrotnie przytaczał on słowa, kto ma uszy, niechaj słucha. A Wykazałem Państwu, że wszystko, cokolwiek robimy, należy czynić sercem. Czyli mamy słuchać naszymi sercami, bo przecież tylko w nich przebywa Bóg. Także i Syn Boży wielokrotnie wskazywał na fakt, że nie możemy być trochę dobrzy i trochę źli, co oznacza, że nie możemy dwóm Panom służyć. Przecież i sam Syn Boży w sposób całkowity wypełnił powierzone mu zadanie, chociaż bał się cierpienia i śmierci, bo jako duch nigdy nie miał z tym do czynienia. Jakby nie spojrzeć na to zagadnienie, to przecież nasz duch odbiera i interpretuje wszelkie bodźce pochodzące z zakończeń nerwowych w ciele, czyli także i ból. Wskazał On nam drogę, którą mamy podążać, jak i On nią podążał. Ani w prawo, ani w lewo to najważniejsza dewiza każdego wiernego, objawiająca nam, dlaczego wąska jest droga, po której stąpamy i wąska jest brama, przez którą możemy wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli te prawdy biblijne zaszokowały niektórych z Państwa, to obawiam się, że po zapoznaniu się z kolejnymi odcinkami serii doznacie Państwo wstrząsu światopoglądowego, a w konsekwencji tego i wyzwolenia, gdyż prawda wyzwala. Dopiero wtedy zrozumiecie Państwo, jak mało znaczącymi są nasze codzienne problemy, cały obecny świat i wszystko, co się na nim rozgrywa, a jak ważne jest to, co dopiero przed nami. Daleko idące uwarunkowania wynikające z nauk głoszonych w imieniu Ojca przez Syna omówią szczegółowo w odcinkach poświęconych Jego osobie oraz w odcinkach o fałszywych naukach propagowanych przez światowe religie ukrytych w pismach Nowego Testamentu. Tak jak świat Boży ustanowił swoje prawa, tak świat szatana, w którym żyjemy, jest światem antybożym, czyli całkowicie przeciwnym i jego religia jest odwrotnością Bożej. Jest ona wywrócona dosłownie o 180 stopni i stała się przeciwieństwem religii Bożej. Czy katolik czy protestant, adwentysta czy baptysta, członek kościoła ortodoksyjnego, zielonoświątkowiec czy świadek Jehowy, Wywrócę do góry nogami wasze zakłamane postrzeganie Boga i wszelkiej świętości, o której nauczał Syn Boży, aż podźwignie z kolan prawdę o sobie rękoma swoich sług. Po ostatnim odcinku serii świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozdział 7 Bałwochwalstwo jednak jeszcze długa droga przed nami i obecnie omówimy pokrótce zagadnienie poświęcone drugiemu przykazaniu utwierdzającemu przymierze zawarte przez Boga z człowiekiem, a raczej o bezustannym łamaniu tego przykazania nie tylko po dzień dzisiejszy, ale i w przyszłości, co stało się przekleństwem świata. Udowodnił Państwu, że ludzki sposób zrozumienia symboliki religijnej jest zupełnie bez znaczenia, ponieważ boski obraz wiernego jest bezdyskusyjny, gdyż to Bóg ustala reguły, a skoro On sam się nie zmienia, to nie zmieniają się też reguły, które ustanowił. Grzech ciężkiego wiarołomstwa, sprytnie ukryty pod niewinnie brzmiącym pojęciem bałwochwarstwa, stał się niemalże tematem tabu w naukach kościołów świata. Nie rozmawia się o nim, gdyż nie figuruje on w żadnym wykazie praw narzuconych światu przez kościoły odstępców, które ustanowiły własne przepisy. Grzech ten z całą pewnością zarezerwował sobie szczytową pozycję w rankingu ludzkich przewinień wobec Boga, czyli odstępstw od wiary. Temat o mówimy oczywiście na podstawie jedynie nielicznych fragmentów Pisma Świętego, gdyż czasu mało, co jednak pozwoli Państwu wyrobić sobie własne zdanie na temat sposobu oddawania czci przez światowe religie. Większość z Państwa nawet nie przypuszcza, że sama dopuszcza się popełnienia grzechu bałwochwarstwa, gdyż ani nie zdajecie sobie Państwo sprawy, że taki grzech w ogóle istnieje lub czym on w rzeczywistości jest, ani jakie skutki ma on dla naszego zbawienia. Pismo Święte jak zwykle objaśnia samo siebie i dostarcza wszelkich wskazówek, definiując wyraźnie rodzaj przewinienia, o którym jest mowa. Czyni to sam Bóg w przykazaniu nadanym za sprawą Mojżesza ludowi Izraela oraz całemu światu, a wymienionym na drugim miejscu w zakonie. Przykazanie to zostało po raz pierwszy przedstawione ludowi przez Moszę w rozdziale 20 Księgi Wyjścia w wersetach 1-6, a następnie jest powtarzane wielokrotnie w całym Piśmie Świętym w różnych formach i przy różnych okazjach na przestrzeni wieków. Przejdźmy więc od razu do rzeczy, by dowiedzieć się, jak zapatruje się sam Stwórca na temat oddawania czci komukolwiek czy czemukolwiek, krótko mówiąc za pośrednictwem oczu.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 Nie będziesz też wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie objawiła nagość Twoja. Już na początku swojego zwierzchnictwa nad Izraelem Bóg ustanowił absolutnie klarowne zasady dotyczące oddawania Mu czci, które utrzymują swoją ważność aż po dzień sądu. Przypominam, że to Bóg rozdaje karty, a nie człowiek. Kolejny przykład dotyczący bałwochwarstwa znajdujemy już w następnym rozdziale, to jest w rozdziale 23 w wersetach 13-25, do 25, a poświęcony jest on dosłownemu odstępstwu od najwyższego, czyli świadomemu podążaniu za obcymi bóstwami. Wszystkiego, co on wam powiedział, przestrzegajcie. Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych. Dalej 24. Nie kłaniaj się ich bogom, ani im nie słusz. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zbóż i potłucz ich pomniki. Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Za przykład pierwszego wykroczenia ludu przeciwko drugiemu przykazaniu posłuży nam dobrze znane wydarzenie opisane w rozdziale 321 do 33 gdy naczelnicy ludu kazali Aaronowi sporządzić bożka ze złota, mającego być obrazem Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swoje zejście z góry, zgromadzili się wokół Arona i rzekli do niego – Nurze, uczy nam Bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co stało się z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: zdejmijcie swoje złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście je do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. W dalszych wersetach czytamy I rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela. Przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy mężów. Potem rzekł Mojżesz, wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi lub bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać go za wasz grzech. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymarz mnie ze swej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza, tego kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzą z mojej księgi. Więcej szczegółów na temat nakazu Boga w odniesieniu do oddawania czci czemukolwiek znajdujemy w Księdze Kapłańskiej w rozdziałach 17 i 26. W rozdziale 17, werset 7 czytamy I nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. Większą część tego wersetu cytowałem już w poprzednim odcinku dotyczącym składania ofiar jedynie w miejscach wyznaczonych przez Boga, a nie gdzie popadnie, bo to jest równoznaczne ze składaniem ofiary demonom. Karą za takie przewinienie była śmierć z ręki ludu. Dalej w 26. I nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by się im kłaniać, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. I już zaledwie z tych pierwszych fragmentów wynika, że nie tylko tworzenie obcych bogów, ale nawet sporządzanie pomników, to znaczy podobizn poświęconych ludziom, jest bezsprzecznie zakazane, stając się formą wiarołomstwa. W Księdze Liczb w rozdziale 15, wersety 39-40 znajdujemy ostrzeżenie Boga wskazujące na fakt, że wiara poprzez oczy przynosi śmierć. Będziecie mieli te frędze po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa, abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi waszego Boga. Podążanie za porządliwościami naszych oczu może mieć, jak dokładnie wiemy, różnoraki podkład, przede wszystkim zarówno nasze serce, czyli strefa uczuciowa, jak i nasz rozum, Wierzą temu wszystkiemu, co pokazuje nam nasze oko. Dalsze przykłady odnoszące się do grzechu bałwochwalstwa znajdujemy w wielu rozdziałach Księgi Powtórzonego Prawa i tak w rozdziale 4, werset 15-31 do czytamy. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na chorebie wśród ognia. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili swojej podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, który jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią, i abyś, gdy podniesiesz oczy swoje ku niebu i ujrzy słońce i księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan, Bóg Twój, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Następnie w dalszych wersetach, w dwadzieścia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 Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu, gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię, ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł. Słowa znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą, oznaczają, że jeżeli oczywiście wpierw zaprzestaniesz popełniać wszystkie te obrzydliwości, które zostały opisane powyżej. Oznacza to, Pokutę, czyli odnowę, wewnętrzną odmianę, inaczej mówiąc, odstąpienie od złego postępowania. Jest to pokajanie się przed swoim Stwórcą. Jeżeli będziesz pokutował, czyli pożałuje swych uczynków, a więc diametralnie i nieodwracalnie zmieni swe postępowanie, zamieniając się z rogatego diablątka w Bożą Owieczkę. Niestety, jak zauważymy, to ani w przeszłości, w odniesieniu do Rudu Izraelskiego, ani w odniesieniu do innych wyznawców, nie dał się najwyższy poznać nikomu do dnia dzisiejszego. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą ukryte w samym piśmie i te będę stopniowo ujawniał i szczegółowo objaśniał w przebiegu tej serii. Nakaz dotyczący postępowania z obrzydliwościami innych narodów opisuje rozdział 7, wersety 5, 7 i 25, 26. Lecz tak z nimi postąpicie, ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wetniecie i ich podobnictw rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, wśród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli z ręki Faraona króla egipskiego. W dalszych wersetach czytamy, w 25. piątym, posągi ich bogów spalisz ogniem, nie pożądaj srebra i złota, które na nich jest, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Twego Boga. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Widzimy dokładnie, że nawet recykling w odniesieniu do obcych bałwanów był zakazany. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich oznacza, że wszystko co miało jakikolwiek związek z bałwanami innych narodów jest przeklęte. Także i materiały, z których były one wykonane. Należy je zniszczyć, a nie przekuwać na własne bałwany czy na biżuterię. Wyrzucać złoto? Takie musi być szaleńce i należy zamknąć go w zakładzie psychiatrycznym. W rozdziale 12, wersety 2 do 5 czytamy. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach i na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim Bogom narody, którymi zawładniecie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione, zetrzecie ich imię z tego miejsca. Dla Pana, Waszego Boga, nic takiego nie uczynicie lecz będziesz szukać miejsca, które Pan Bóg Wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich Waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. I dalej w 29. Gdy Pan Bóg Twój wytępi przed Tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi, po ich wytępieniu z oblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc Podobnie jak te narody służyły swoim Bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Bogu, Twemu, gdyż czyniły one dla swoich Bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i córki. 16.21-22 nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga Twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan Bóg Twój nienawidzi.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 W rozdziale 31, wersety 23-30 Bóg przepowiada odstępstwa Izraela. Gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, to dał Mojżesz lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Bożego, taki rozkaz. Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga Waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko Tobie. Znam bowiem Twój upór i Twój twardy kark. Wszak oto dziś, gdy jeszcze żyję między wami, byliście oporni wobec Pana, a cóż dopiero po mojej śmierci. Zgromadzicie u mnie wszystkich starszych plemion i waszych nadzorców, a wypowiem do nich wszystkie te słowa i wezmę na świadków przeciwko nim niebo i ziemię. Wiem bowiem, że po mojej śmierci ulegniecie całkowitemu zepsuciu i zejdziecie z drogi, którą wam nakazałem i spotka was w przeszłości nieszczęście bo będziecie czynić to, co złe w oczach Pana, go, dziełem swoich rąk. I przemówił Mojżesz do całego zgromadzenia izraelskiego słowami całej tej pieśni. W rozdziale 32, wersety 15-21 oraz 29-40 czytamy. Utył Jeszurun i wierzga, utyłeś, stłuściłeś, zgrubiałeś, porzucił Boga, który go stworzył. Znieważył skałę zbawienia swego, pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. Skałę, która Cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który Cię w boleściach na świat wydał, a gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi i z niechęci do swych córek i synów, rzekł, zakryję przed nimi oblicze moje, zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, gdyż ród to przewrotny. Synowie, w których nie ma wierności, pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest Bogiem. Dalej w 29. Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, zrozumieliby, co ich czeka. Jakżeby jeden mógłby gonić przed sobą tysiąc, a dwaj zmusi do ucieczki dziesięć tysięcy. Gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał, a Pan ich nie porzucił. Gdyż nie jest jako nasza skała ich skała. Następnie w 35. Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga ich. Gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego Ulituje się nad sługami swoimi Gdy zobaczy, że znikła siła I że nie ma ani niewolnika, ani wolnego I powie Gdzie są bogowie ich? Skała, na której polegali Którzy tłuszcze rzeźnych ofiar Ich zjadali i wypijali wino ich ofiar z płynów. Niech powstaną i pomogą wam Niech będą wam osłoną Patrzcie teraz, że to ja Ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga Ja pozbawiam życia i darzę życiem ja ranię i leczę I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać Gdyż podniosę ku niebu rękę moją I powiem, ja żyję na wieki Werset ten zawiera kilka wątków Jeden z nich dotyczy bezpośredniej osoby Boga Który jest jedynym fundamentem Na którym możemy zbudować A na którym opiera się cały świat Drugi wątek jest równie wyjątkowo ważny Łączący się z proroctwami Jednego z późniejszych proroków Pana Daniela A dotyczący wiarołomstwa W odniesieniu do demonów które się dopiero pojawią. Jednocześnie zapowiedział Bóg, że odrzuci Izraela i przyjmie ich z powrotem, ale dopiero gdy odkryją prawdę o swych błędach i sami z własnej nieprzymuszonej woli do niego powrócą. Teoretycznie rzecz biorąc, muszą oni rozpocząć swe starania niczym ludy pogańskie od zera, czyli najpierw poznać prawdę, by móc odnaleźć tę wąską ścieżkę, czego najwyraźniej nie chcą dokonać, lecz trzymają się kurczowo swych tradycji. Przypadek ten omówimy jeszcze w kontekście fałszywych nauk szatana, gdyż dotyczy on czasów nowożytnych. W Księdze Sędziów, w rozdziale 8, wersety 23-27, czytamy na temat występku Gedeona, który był sędzią nad Izraelem. Odpowiedział im Gedeon, ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Rzekł jeszcze do nich Gedeon, chciałbym was o coś prosić. Niech mi każdy z was da kolczyki ze swojego łupu. Złupieni mieli bowiem złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. A oni rzekli – chętnie damy! I rozpostarli szatę i wrócili na nią wszystkie kolczyki ze swojego łupu. A waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wynosiła 1700 cykli złota. Oprócz rożków i wisiorków, szaczkarłatnych, które należały do królów mediańskich i oprócz łańcuszów, które były na szyjach wielbłądów. A Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawiał przy nim cały Izrael nierząd kultowy, tak iż ów posąp stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. Był to pierwszy z pomników, jaki postawił sobie Izraelita, by uczcić samego siebie. Rozdział ósmy. W pierwszej księdze Szmuela, to jest Samuela, znajdujemy kolejny przykład dotyczący omawianego problemu. W rozdziale 15 wersety 12-22 przytacza tu koronną wypowiedź dotyczącą posłuszeństwa, którą przytaczałem już wielokrotnie. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa, następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. Dalej w 21. Ale lud pobrał z złupu w owcach i w bydle, najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobania w całopaleniach i wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Wiemy, że dla Boga wszystkie te przykazania znajdują się na jednym poziomie, gdyż dotyczą bezpośrednio samego Boga i czci, jakiej on od nas żąda, a król Saul złamał jednego dnia od razu dwa przykazania. Jako pierwsze dokonał zupełnie nieuprawnionego złożenia ofiary, by następnie wystawić sobie jeszcze pomnik. W pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 9, wersety 6-9 Bóg ostrzega swój lud przed odstępstwami, których mógłby się dopuścić w przyszłości, a których i tak dopuścił się pomimo tych wielokrotnych ostrzeżeń. Lecz jeżeli wy i wasi ojcowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami i pójdziecie służyć innym bogom i pokłon będziecie im oddawali, to ja zgładzę Izraela z powierzchni ziemi. Dalej w dziewiątym. Wtedy odpowiedzą za to, że opuścili Pana swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli, za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście. Przykład ten ukazuje rzeczywiste powody ukarania narodu wybranego, o czym wspominałem już w prologu. Po upływie 70-letniej niewoli w Babilonie i owocnym powrocie do Judy, odbudowie świątyni oraz miasta już po krótkim czasie powrócili do przyzwyczajeń swoich ojców, o czym donosił prorok Malachi, to jest Malachiarz. Wyjątkowym przykładem dotyczącym wiarę jest przykład Namaana, Syryjczyka, Opisany w Drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 5 wersety 13-19. Przykład ten jest wyjątkowy z powodu zezwolenia Bożego udzielonego po raz pierwszy i chyba jedyny w historii, w którym to najwyższy zezwolił komuś na wymuszone kłanianie się bałwanowi. Postanowiłem przytoczyć tę całą historię, gdyż uważam ją za bardzo pouczający przykład. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszali na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Maana. Pewnego razu rzekła ona do swej pani, ach, gdyby to mój pan zetknął się, kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by ten wnet uleczył go z trądu. Wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział. Więc jedź tam, ja zaś posię list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do mnie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie na Maana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdał swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przesyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdał swoje szaty, Posłał do króla i kazał mu powiedzieć Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu Przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział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 to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie paramułów, gdy sługa Twój nie będzie uskładał ofiar całopalnych, ani krwawych innym Bogom, tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla sługi swego. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rymona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rymona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rymona Niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Namaana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Namanem. A gdy Naman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł, w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naman rzekł, ależ owszem, zechci przyjąć dwa talenty srebra. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki i dwie szaty na zmianę i dał to dwóm swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu. Mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, by nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd na mana przylegnie do ciebie i do twojego pokolenia na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Przykład ten jest rzeczywiście jedynym w swoim rodzaju, a osoba Namaana została wymieniona w pozytywnym kontekście również przez Syna Bożego, gdy głosił słowo w synagodze, rzekomo w Nazaret. Znajdziemy ją w Ewangelii Łukasza w rozdziale czwartym, wersety 24-30 do w kontekście bezdyskusyjności w dokonywaniu wyborów przez Twórcę. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mię, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich, Dziś wypełniło się to słowo w uszach waszych. I wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, Czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich, Zapewne powiecie mi owo przysłowie, Lekarzu, ulec samego siebie. Dokonaj także tutaj w ojczyźnie swojej tych wszystkich wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, takiż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trendowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman syryjczyk, a wszyscy w synagodze słysząc to zawrzeli gniewem. Jako pierwszy rzuca się w oczy zdziwienie słuchaczy, gdy ukazywał siebie samego jako wybrańca Bożego, czego jednak nie byli gotowi zaakceptować. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że znali go jako syna Józefa, ich sąsiada, członka ich społeczności? Czy też z powodu rozpowszechnianego fałszywego przekonania oraz oczekiwania, że pomadzaniec miał nadejść z domu Dawida? W jakim to plemieniu Izraela posiada on swoje korzenie, że aż tak się wściekli? Odpowiedzi na te oraz na szereg jeszcze niepostawionych pytań otrzymacie Państwo w przebiegu tej serii. Nie macie Państwo zielonego pojęcia ile odpowiedzi na ile dotychczas niepostawionych pytań tu znajdziecie. Ciężkim bałwochwalcą i wiarołomcą był izraelski król Achab. Przytoczę fragment z rozdziału 16, wersety 33, tejże pierwszej księgi królewskiej. Lecz Achab, syn Omrygo, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął za żonę Izebel, córkę Edbala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał mu pokłon i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Bala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełniał więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Następnie w rozdziale 21, 19-26 czytamy o losie, jakiego miał dostąpić on i jego rodzina, jako karę za ochydy i przelew krwi, jakie popełnił w oczach Pana. Tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie,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 Postąpię z Twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i z rodem Baszy, syna Achjasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś, i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. A o Izabel powiedział Pan tak. Psy porzą Izabel przy posiadłości w Izrael. Kto z ludzi ahabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdzielą ptaki niebieskie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by się tak zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. O innego rodzaju przykładzie dowiadujemy się z rozdziału 19, wersety 14-18, jak król Hiskiarz... Wychwala wielkość Boga, a w sposób bardzo wyrazisty wypowiada się na temat bałwanów. Dla przypomnienia, król ten był jednym z niewielu władców judzkich, tak wiernych jak jego praojciec Dawid. A gdy Hiskiarz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiarz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królec w ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i kamienia, więc mogli je zniszczyć. Był to kolejny przykład na krytykę w czczeniu czegokolwiek, co stworzyła ruska ręka, a przytaczany również w księdze Izajasza. Z drugiej Księgi Królewskiej chciałbym przytoczyć przykład nawrócenia się w prawnuka króla Hiskiasza i usunięcia bałwanów z ziemi izraelskiej. Znajdujemy go w rozdziale 23, werset 1 do 25. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie, judcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i prorocy i cały lud od najmniejszych do największych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem Przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego Przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i oddźwiernym wynieść z przybytku pana wszystkie naczynia sporządzone dla Bala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel i złożył z urzędu bałwofalczych kapłanów, których ustanowili królowie jutcy, aby palili kadzidło na wzgórzach, w osiedlach jutskich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Bala, dla słońca, dla księżyca, dla gwiazd zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jerozolemem do Doliny Kidron i spalić ją w Dolinie Kidron, zetrzeć ją na proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa, Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło od Geby aż do Berszeby. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozłego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. Wszakże kapłanom z świątyniek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jeruzalemie, wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci. Kazał też zbezcześcić paleniska znajdujące się w dolinie synów Innoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Kazał usunąć konie, które królowie Judcy postawili na cześć Boga Słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnat Ełnucha Natan Meleka, która była przy Arkadach, a Rydwan Boga Słońca spalić. Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów już oraz ołtarze, które kazał sporządzić manases w obu podwórcach świątyni Pana, kazał Król zburzyć i zetrzeć na proch, a prochnik wyrzucić do doliny kidronu. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jerozolemu na południe od góry zatracenia, które Salomon król izraelski zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsca kośćmi ludzkimi. Również i ołtarz w beter w świątyni wyżyny, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez to wciągnął w grzech Izraela również ten ołtarz w świątynce wyżynnej, kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zabrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób zgodnie ze słowem Pana, który wyrzekł Bąż Morzy zapowiadający te rzeczy. Dalej w dziewiętnastym. Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie Izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana, Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel. Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, którzy tam byli przy ołtarzach i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalemu. Następnie rozkazał król całemu ludowi, obchodźcie paschę ku czci Pana, Boga Waszego, jak jest to przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem tej paski od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów Izraelskich i królów Józ, aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona została ta pascha ku czci Pana w Jerozolimie. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe, i bałwany, i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiały się w ziemi Judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich, ściśle według zakonu mojżeszowego, po nim też już nie wystąpił taki jak on. Proszę Państwa, Fragment ten ukazuje nam ogrom bałwochwalstwa będącego wiarołomstwem społeczeństw efraimskiego i ludzkiego na przestrzeni wielu wieków. Niestety, większość tych demonów pod innymi postaciami przetrwała po dzień dzisiejszy i czczone są nieświadomie również przez tzw. chrześcijan. Zgroza. Problem ten przedstawiłem, jak już się Państwo domyślacie, w odcinkach poświęconych szatanowi i jego świcie. Wspomniane tu formy bezczeszczenia ołtarzy są formami nakazanymi przez Boga po zawarciu przymierza, o czym wspominałem uprzednio. Sam fakt jakiegokolwiek obcowania człowieka z jakimikolwiek szczątkami, czy ludzkimi, czy też zwierzęcymi, był i jest formą ciężkiej nieczystości. Właśnie tak należało zanieczyszczać ołtarze i świątynie fałszywych bogów, poddając je kontaktowi z ludzkimi szczątkami. Przypominam, że nie chodzi tu o wymysły ludzkie, lecz o nakazy Boże.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 Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nożdże, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu ktanią swoją. Niech będą do nich podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. W odniesieniu do wypowiedzianego tu życzenia psalmisty można tylko dodać Amen. Księga Mądrości zawarta w Biblii Tysiąclecia wypowiada w rozdziale 13, wersety 1-19 wręcz szyderstwo z głupoty i ślepoty bałwochwalców oraz przekleństwo dla zleceniodawców takowych wyrobów rzemieślniczych. Ponadto przykład ten jest bezsprzecznie proroctwem sięgającym swym zasięgiem aż po dzień zakłady obecnego stanu rzeczy. Bogłosławiony ten, który spisa słowa tego proroctwa. Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze, chyże, gwiazdy dookoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, Winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich twórca, stworzył je bowiem twórca piękności, a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile potężniejszy ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy. Jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie mogli rychlej odnaleźć jego Pana? A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich, złoto i srebro, dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, Całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy, ładnie sporządnił przedmiot, przydatny do codziennego użytku. A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się. Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku i przekształcał próbując swych umiejętności. Otworzył w nim obraz człowieka lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia, pociągnął minią czerwoną jego powierzchnię i zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę. Przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem. Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci, nie wstydzi się mówić do bezdusznego. Bezsilnego prosi o zdrowie, do martwego modli się o życie, najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą, niezdolnego posłużyć się nogą. O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne. Proszę Państwa, cóż ja mógłbym dodać od siebie do tak barwnego opisu bałwochwalstwa, a proszę mi wierzyć, że jeszcze wiele podobnych porównań przed nami. Werset ten jest bez wątpienia proroctwem odnoszącym się do dni ostatecznych w stosunku do tzw. chrześcijan, nieustannie do tego wszystkiego, co opisywał ten fragment. Szczególnie uderzającą analogią jest werset 18, który mówi o modleniu się do martwego o życie i do najbardziej bezradnego o pomoc. Osobiście mam tylko jedną bałwochwalczą postać przed oczami, znaną w całym tzw. chrześcijaństwie, którą ujawniają prawdy biblijne w dalszym odcinku serii. Następnie w rozdziale 17, wersety 7-31, do tejże Księgi Mądrości czytamy. Bogłosławione drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość, ale tamto ręką obrobione, przeklęte, i ono i jego twórca. On, że je wykonał, ono zaś, że choć znikome, dostało mianę Boga. Jednakowo Bogu są nienawistni i bezbożnik, i jego bezbożność, i dzieło wraz z Twórcą zostanie skarane. Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń bożych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i podczasiem dla nóg ludzi głupich. Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia. Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki. Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzone im rychły koniec. Ojciec w przedwczesnym żalu pogrążony sporządził obraz młodo zabranego dziecka, i odtąd jako boga czcił ongi zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił tajemniczenia i obrzędy. A z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo. I na rozkaz władców czczono posągi, nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, na odległość ludzie odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, nieobecnemu wschlebiać gorliwie, tak jak obecnemu. Dalej w dziewiętnastym. Ten bowiem, chcąc się może przypodobać władcy, sztuką swą doprowadził wizerunek do wielkiej piękności, a tłum zachwycony piękną robotą uznał za bóstwo tego, którego dopiero co trzono jako człowieka. I dla żyjących sidłem stało się to, że ludzie ulegają nieszczęściu lub władzy, nadali nieprzekazywalne imię kamieniom i drewnom I nie dość, że zbłądzili co do poznania Boga, ale ponadto żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, to tak wielkie zło nazywają pokojem. Dalej w dwudziestym siódmym. Kult bożków, niezgodny nazwania, to początek i przyczyna i kres wszelkiego zła. Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, albo niegodziwie żyją, albo przysięgają pochopnie. Zawierzyli bezdusznym bożkom i po przysięstwie nie boją się nieszczęścia. Ale przyjdzie na nich kara, słuszna, za jedno i za drugie, że źle myśleli o Bogu, trzymając się bożków i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo bo nie potęga bóstw wzywanych w przysiędze, lecz kara grzesznikom należna przychodzi zawsze po przestępstwie bezbożnym. Osobiście widzę w tym fragmencie, z wyjątkiem zmianki o dzieciobójstwie, cały obraz prawie 17 wieków istnienia chrześcijaństwa oparty na tym wszystkich obrzydliwościach. Wymieniona tu kara za czynienie tego zła jest taka sama dla stwórcy i zleceniodawcy, a jest nią śmierć. Kolejny wyrazisty przykład znajdujemy w rozdziale 15 werset 119 tejże księgi. Ty zaś, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, skoro uznajemy moc Twoją, ale nie będziemy grzeszyć, bo wiemy, żeśmy za Twoich poczytani. Ciebie znać, oto sprawiedliwość doskonała. Pojąć Twoją moc, oto źródło nieśmiertelności. Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, ani bezużyteczne dzieło malarzy, wizerunek poplamiony różnymi barwami, których widok roznamiętnia głupich, iż pożądają bezdusznej postaci z martwego obrazu. W złych rzeczach się kochają. Takich nadziei też są warci ich twórcy, miłośnicy, czciciele. Bo i garcarz, ugniatając mozolnie miękką ziemię, lepi wszelkie naczynia dla naszego użytku. I z tej samej gliny ulepił tak naczynia służące do celów szlachetnych, jak do przeciwnych, wszystkie podobne. Jaki zaś będzie użytek jednego lub drugiego? W niesnym trudzie lepi z tejże gliny marne bóstwo, ten, co niedawno powstał z ziemi i pójdzie niebawem do tej, z której został wzięty, wezwany do spłacenia długu duszy. Ale on się nie troszczy o to, że niebawem umrze, ani o to, że życie ma krótkie, lecz idzie w zawody z tymi, co obrabiają złoto, odlewają srebro, naśladuje tych, co rzeźbią w brązie i chlubi się, że lepi bałamództwa. Serce jego jak popiół, nadzieja jego marniejsza niż ziemia i życie nędzniejsze niż glina. Bo nie poznał tego, który go ulepił, tchnął w nie duszę działającą i napełnił duchem żywotnym. Mniemał, że nasze życie jest zabawą, targiem zyskownym nasze bytowanie, bo mówi, że trzeba ze wszystkiego ciągnąć zyski nawet z nieprawości. Ten wie lepiej niż inni, że grzeszy, gdy z ziemskiej materii tworzy kruche naczynia i rzeźby. Bardzo są niemądrzy... I od duszy dziecięcej biedniejsi wszyscy wrogowie twego ludu i jego ciemiężcy. Wzięli bowiem za bóstwa wszelkie pogańskie posągi, które ni władzy w wzroku nie mają, by spojrzeć, ni noży, aby powietrzem oddychać, ani uszu, by słyszeć, ani palców u rąk, żeby dotknąć, a nogi ich niezdatne do chodzenia. Człowiek je bowiem uczynił. Ulepił je ktoś, kto sam trzyma ducha w dzierżawie. Żaden człowiek nie zdoła ulepić bożka, choćby do siebie podobnego, ale sam śmiertelny Rzecz martwą tworzy niecnymi rękami i sam jest możniejszy od swoich świętości. On bowiem żył, a tamte nigdy. Czczą nawet i najwstrzętniejsze zwierzęta, które przez swą głupotę gorze są od innych. W ich zwierzęcym wyglądzie nie znajdzie się upragnionego piękna, a zatraciły one i uznanie, i błogosławieństwo Boże. Był to kolejny przykład opisujący wiarołą swojej krytykę głupoty twórców obrazów rzeźb oraz tych, którzy im służą. W Księdze Proka Iszaiachu znajdujemy szereg przykładów dotyczących bałwochwalstwa. Pierwszy z nich w rozdziale drugim wersety 7:9, gdzie czytamy: Ich ziemia jest pełna srebra i złota, także nie ma końca ich skarbom, i pełna jest ich ziemia koni, także nie ma końca ich wozom wojennym, ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu co uczyniły ich palce, i tak poniżył się człowiek i spodlał rodzaj ludzki, Ty im nie przebaczysz. Proszę Państwa, wypowiedź ta po raz kolejny, że ktokolwiek wierzy oczyma, wydaje sam na siebie wyrok śmierci, gdyż Bóg nie przebacza bałwochwalcom, chyba że odwrócą się od popełniania tej obrzydliwości. W rozdziale 30, wersety 20-22 znajdujemy wskazówkę dotyczącą dnia, w którym Izrael odwrócił się od swego bałwochwalstwa. Mowa oczywiście o 70 latach wygnania do Babilonu, po których repatrianci powrócili na łono Boże, nie dopuszczając się przez krótki czas tego przewinienia. A chociaż Pan dał Wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już dłużej ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu –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 Donoszą o modlitwie ludzkiego króla Hiskiasza odnośnie gruźb, jakie wypowiedział Sanherib, sługa króla babilońskiego w imieniu swego władcy. Jak wiemy, król Hiskiasz należał do niewielu władców Izraela, którzy wiernie służyli Bogu. Panie zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na choróbach, Ty jedynie jesteś Bogiem, wszystkich królestw w ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho i słuchaj. Otwórz Panie swoje oczy i patrz. Usłysz wszystkie słowa Sancheryba, który to wysłał posłów, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest Panie, że królowie asyryjscy wygubili wszystkie narody i ich ziemię. I powrzucali ich bóstwa w ogień, gdyż nie były to bóstwa, lecz tylko robota rąk ludzkich, drewno i kamień. Dlatego je zniszczyli. Szydzący przykład wytwarzania bałwanów opisuje również pismo w rozdziale 40, 19-20 z przekładu Biblii Tysiąclecia. Do kogoż to porównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego? Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki wykuwa. Pomagają sobie jeden drugiemu i mówią nawzajem do siebie. Śmiało! Ludwisarz zachęca złotnika, a wygładzający młotem tego, co kuje na kowadle. Ocenia sprawnie, w porządku i umacnia gwoździami posąg, żeby się nie zachwiał. Kogo nie stać na taką ofiarę, wybiera drewno niepruchniejące. Stara się o biegłego rzeźbiarza, żeby trwały posąg wystawić. Następnie równie obrazowy opis znajdujemy w rozdziale 43, wersety 9 do 20 tejże księgi Izajasza. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? Oto wszyscy jego towarzysze narażają się na wstyd, a rzemieślnicy wszak to tylko ludzie, niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i wszyscy się zawstydzą. Kowal wytwarza je, pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt, uderzeniami młota i robi go za pomocą swojego ramienia. Gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem. Wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Narąbie sobie cedrów i bierze cyprys albo dąb. Czeka, aż wyrośnie najsilniejsze spośród drzew leśnych. Sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał. Bierze je, aby się ogrzać. Roznieca także ogień, aby napiec chleba. Na to robi sobie Boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je dosyta. nadto ogrzewa się przy tym i mówi, ej rozgrzałem się, poczułem ciepło. A zreszcie czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon i do tego się modli, mówiąc ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, także nie widzą, a serca zatwardziałe także nie rozumieją. Nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a zreszty robię ochydę i będę klękał przed drewnianym klocem? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie czy to nie złuda, czego się trzymam? Proszę Państwa, cóż ja mógłbym dodać do tak szczegółowego opisu, przedstawiającego z punktu widzenia Boga tę nicość człowieka i jego wytworu? W kolejnym przykładzie, zaczerpniętym do rozdziału 46, wersety 1 do 7, czytamy: Zachwiał się Bel, chyli się niebo. Ich bałwany znalazły się na grzbiecie zwierząt i bydła, dawniej obnoszone przez Was w pochodach, a teraz włożone jako brzemię na zmęczone juczne bydło. Pochylają się i uginają w kolanach wszystkie, nie mogą uchronić ładunku. One zaś same dostały się do niewoli. Dalej w wersecie piątym. Z kim je porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi? Wynajmują złotnika, aby z tego zrobił bożka, przed którym się pochylają i któremu pokłon oddają. Biorą go na ramiona, noszą i stawiają na swoim miejscu, gdzie stoi i skąd się nie rusza. A gdy się woła do niego, nie odpowiada, nikogo nie może wyrwać z jego niedoli. Szereg przykładów dotyczących bałwochwalstwa dostarcza nam księga Jermija, to jest Jeremiasza w rozdziale 10 wersety 1 do 16 czytamy. Słuchajcie słowa tego, które mówi Pan do was, domu Izraela. Tak mówi Pan. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają, gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje ramię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? Tak, Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów, wśród wszystkich ich królów, nie ma takiego jak Ty. Wszyscy, co do jednego, są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. Srebro cienko sklepane, sprowadzone z a złoto zofiru. to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika i szata jest błękitnej, czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. Ale Pan jest prawdziwie Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. Tak mówcie o nich. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemski swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na Jego głos szumią wody na niebie. On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, on z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu. Na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdy złudą są i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż on jest twórcą wszechrzeczy, a Izrael jego dziedzicznym plemieniem. Pan zastępów jest imię jego. Do nawrócenia się i porzucenia bałwanów nawołuje Bóg w rozdziale 25, wersety 5-7. A mówił, nawróćcie się każdy ze swej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon i nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Lecz wy mnie nie słuchaliście, mówi Pan, pobudzając mnie do gniewu dziełem swoich rąk, waszej zgubie. Rozdział 32, wersety 30-34 opisuje wiarołomstwo panujące w Jerozolimie. Gdy synowie Izraela i synowie Judy czynili od swojej młodości tylko co, co jest złe w moich oczach, tak synowie Izraela tylko drażnili mnie dziełami swoich rąk, mówi Pan. Zaiste to miasto pobudzało mnie od czasu, gdy je zbudowano, aż po dzień dzisiejszy, do gniewu i do złości, także muszę je usunąć sprzed swojego oblicza. Z powodu wszelkiej złości synów Izraela i synów Judy, którą popełniali, drażniąc mnie, oni, ich królowie, książęta, kapłani i prorocy, zarówno mężowie judcy, jak i mieszkańcy Jeruzalemu i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. A chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie, nie słuchali i nie dali się pouczyć. I ustawiali swoje obrzydliwości w domu, który jest nazwany moim imieniem, ażeby go splamić. Z rozdziału 44, wersety 17-19 dowiadujemy się o oświadczeniu starszyzny judzkiej w odniesieniu do czczenia bogini niebios, to znaczy Isztar, inaczej Asztarta czy Izis, gdyż o nią tu chodzi, chociaż prorok nie wymienia jej imienia. Jest ona demonem i plagą świata, której świat nie jest i nie będzie w stanie odrzucić aż po dzień sądu, gdyż szczona jest także dzisiaj, choć pod innym imieniem. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, i nasi królowie, i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu. A mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło Królowej Niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Proszę Państwa, ludzkość służy temu sumeryjskiemu demonowi występującemu pod różnymi imionami w całym starożytnym świecie już od ponad pięciu tysięcy lat i nie jest w stanie się od niego uwolnić. Jej rolę w dzisiejszym świecie, zresztą pod tym samym określeniem jako Królowa Niebios, przejęła inna postać, ale o tym w dalszej części serii. Prorok nie bez kozery zataił jej imię, gdyż fragment ten jest bezsprzecznie porosłem, połączonym ściśle z proroctwami proroków dotyczącymi dni ostatecznych. Księga proroka Ezechiela opisuje nam zapowiedź kary zapopełniane od wieku wiarołomstwo Izraela. Wypowiedzi te odnoszą się jednak do wszystkich pokoleń ludzkich, na przykład w rozdziale 7, werset 1-8 do czytamy I doszło mi słowo Pana tej treści, a Ty, Synu Człowieczy, mów, tak mówi Wszechmocny Pan do ziemi izraelskiej, nadszedł kres, kres dla czterech krańców ziemi. Teraz nadszedł dla Ciebie kres i zapałam na Ciebie gniewem i osądzę Cię według Twojego postępowania i ukażę Cię za wszystkie Twoje obrzydliwości. I oko moje nawet nie drgnie nad Tobą i nie zlituje się, lecz Cię ukaże za Twoje postępowanie, a skutki swoich obrzydliwości odczujesz u siebie i poznacie, że ja jestem Pan. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. Kres nadszedł. Tak, nadszedł kres dla Ciebie, oto już nadchodzi. Przyszło na Ciebie kolej, mieszkańcu ziemi. Nadeszła pora, bliski jest dzień klęski, a nie radosnych okrzyków na górach. Oto wkrótce wyleję na Ciebie swoją zapalczywość i wywrę na Tobie swój gniew. Osądzę Cię według Twojego postępowania i sprowadzę na Ciebie skutki wszystkich Twoich obrzydliwości. Kolejnym przykładem wiarołomstwa, i to w najcięższej chyba formie, jest przedstawione tu odstępstwo i wyznawanie innych bóstw. Przykład z rozdziału 8, wersety 8-16 tejże księgi Jeheskela. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ochydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego a siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi i każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzielnianego unosiła się w górę i rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały ta muza. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów Ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana A twarzą ku wschodowi Zwróceni ku wschodowi Oddawali pokłon słońcu Jak widzimy, Jeruzalem popełniało Przez stulecia okropne czyny Przeciwko osobie najwyższego Pomimo tego, że ustami swoich wiernych proroków Błagał i prosił, ostrzegał zarówno Judejczyków, jak i pozostałe plemiona Izraela I wspominał słowa błogosławieństwa I przekleństwa zapisane w pismach A wypowiedziane ustami Mojżesza od stulecia do stulecia, od momentu odstępstwa Salomona od wiary, wszystko podążało tylko ku upadkowi. Wymieniony w wypowiedzi Tamus to sumeryjski bożek określający samego siebie jako pasterz trzód. W eposie o Gilgameszu jest on wymieniany jako władca świata podziemi. W Izraelu czczono go jako bożka urodzaju. Hebrajczycy po powrocie z niewoli babilońskiej przejęli nazwę Tamus do swojego kalendarza. Tamus to dziesiąty miesiąc roku. Jednym słowem, zupełnie nieświadomie oddają cześć temu bałwanowi po dzień dzisiejszy, gdyż jak wiemy nawet imion obcych demonów nie wolno nam używać. Bałwochwalstwo jako formę nierządu opisuje rozdział 16, wersety 16-31. do Ale zaufałeś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś z sobą każdego przechodnia i oddawałaś mu się. Brałaś swoje szaty i robiłaś sobie z nich pstre namioty na wzgórzach i uprawiałaś na nich nierząd, czego dotąd nie było i czego nie będzie. A Ty, nabrawszy wspaniałych swoich klejnotów i mojego złota i srebra, które Ci dałem, robiłaś sobie podobizny boszków i z nimi uprawiałaś nierząd. Brałaś także swoje haftowane szaty i przyodziewałaś się nimi i stawiałaś moją oliwę i moje kadzidło przed nimi, mój chleb, który Ci dałem. Najprzedniejszą mąkę i oliwę i miód, którym cię karmiłem Stawiałaś przed nimi jako przyjemną woń I było tak, mówi wszechmocny Pan Dalej w 25. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swoje miejsce ofiarne I hańbiłaś swoją piękność Rozkładałaś swoje nogi przed każdym przechodniem I pomnażałaś swoje przeteczeństwo Dalej w 29. Jeszcze bardziej wzmogłaś swój nierząd z krajem handlarzy Chaldeą. Ale i tym się nie nasyciłaś. Jak namiętne było twoje serce, mówi wszechmocny Pan, że to wszystko czyniłaś, jak czyni bezwstydna kobieta, przetecznica, że na każdym rozstaju dróg budowałaś swój ołtarz przeteczny, a swoje miejsca ofiarne urządzałaś na każdym placu. Takie dobra jak mój chleb, oliwę, miód, kadzidło które zostały wymienione, są zarzutem, który utrzymuje swoją ważność aż po dzień dzisiejszy, ponieważ nauki i zarządzenia Boże w odniesieniu do świąt dziękczynienia i uświęcaniu wszelkich plonów w podziękowaniu Najwyższemu, czego dokonuje się w różnych formach na całym świecie, jak na przykład dożynki, zostało zbezczeszczone. Zbezczeszczenie to ma charakter raczej globalny, gdyż wszystkie te dobra ofiarowuje się, i to głównie od początku ery nowożytnej, bałwanom i fałszywym bogom, czyli demonom, uwidocznionym pod postacią wytworów ludzkich rąk. Z kolei zwyczaj stawiania ołtarzyków przetecznych na rozstajach dróg został przejęty przez kościoły tego świata pod postacią kapliczek stawianych właśnie na rozstajach dróg oraz przy wjeździe i wyjeździe z wioski czy miasta. Nie muszę chyba rozwijać komentarza na ten temat. W rozdziale 20, wersety 23:32 Najwyższy przypomina o przymierzu i karze, która spotka lud Boży za łamanie go. Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami i zbeższeścili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców. Dałem im również przykazania, które nie były dobre oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować, Dalej w 31. pierwszym, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie pozwolę wam nie się radzić. I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie, chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. W wersecie dwudziestym piątym Bóg wypowiadając co prawda słowa, dałem im również przykazania, które nie były dobre oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować, Przyznając pewnego rodzaju niedogodność dla ludu w bardzo surowych prawach, jednak należy rozważać to w kontekście faktu, że tak naprawdę to nie my jesteśmy celem ataku Boga, lecz szatan. Ma to ogromne znaczenie, o czym dowiecie się Państwo w odcinku 5, to jest z pierwszego odcinka o Mesjaszu. Szyderstwo pod adresem bałwanów przedstawia nam także prorok Habakuk, to jest Habakuk, w rozdziale 2, wersety 18-20. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz? posąg z jego kłamliwą wyrocznią. Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia, rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego, ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umiknij przed nim cała ziemią. Księga Barucha, ujęta w Biblii tysiącleciach, choć nie zawarta w żydowskim Tanach, w rozdziale 6, wersety 1:72, wypowiada ostrzeżenie dla wygnańców uprowadzonych do Babilonu, by nie służyli obcym bóstwom ani jakiemukolwiek wizerunkowi. Z takowych szydzi Bóg, że można by boki zrywać. Z powodu grzechów, jakie popełnialiście przeciwko Bogu, będziecie uprowadzeni do niewoli do Babilonu przez króla babilonskiego Nebuchodonozora. Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat na długi czas, aż do siedmiu pokoleń. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju. Oto ujrzycie w Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra i złota i drzewa, którzy strach wzbudzać będą w poganach. Uważajcie więc, byście się nie upodobnili do cudzoziemców i by was nie ogarnęła bojaź przed tymi bogami. Kiedy zobaczycie tłum, który idąc przed i za nim cześć oddawać im będzie, powiecie sobie w myśli Tobie należy się cześć, o Panie. Mój bowiem anioł jest z wami i on sam szukać będzie dusz waszych że mieśnik wygładził język tych bogów, sami zaś pozłoceni i posrebrzeni są oszustwem i nie mogą mówić. Jak pannie, która kocha się w strojach, oni robią wieńce na głowy swoich bogów. Zdarza się, że kapłani kradną srebro i złoto swoim bogom i obracają na własne potrzeby. Dają je też nierządnicom spod dachu. Ubierają w szaty jak ludzi, bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy nie mogą obronić się przed rdzą i robakami. Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty, ścierają z ich twarzy kurz świątyni, który w wielkiej obfitości na nich osiada. Ten trzyma berło, jakby jaki rządca kraju, ale nie może zabić, jeśliby kto przeciw niemu wykroczył. Uf trzyma w prawicy miecz i siekierę, ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami. Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami, więc ich się nie bójcie. Jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka niepożyteczne, tak rzecz ma się z ich bogami umieszczonymi w świątyniach. Oczy mają pełne kurzu unoszącego się spod nóg chodzących. Jak ten, co obraził króla, wokół ma zamknięte dziedzińce jako skazany na śmierć. Tak kapłani obwarowują ich świątynie drzwiami, zamkami, zasuwami, aby nie byli ograbieni przez złodziei. Światła zapalają i to większe liczby niż dla siebie, a żadnego z nich ci bogowie ujrzeć nie mogą. Są oni jak belka w domu. Wnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo wychodzące z ziemi pożera ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czują. Oblicze mają czarne od dymu unoszącego się ze świątyni. Na ciała i głowy ich zlatują nietoperze, jaskółki i inne ptaki, i koty po nich łażą. Stąd poznajecie, że nie są bogami, dlatego ich się nie bójcie. Złoto, którym dla ozdoby są pokryci, nie będzie błyszczeć, jeśli ktoś z niego śniedzi, nie zetrze ani nie czuli oni, kiedy ich odlano, i chociaż byli kupieni, nie wiedząc za jak wielką cenę, nie ma w nich ducha. Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni, pokazując w ten sposób ludziom swoją nicość. Muszą się też czuć zawstydzeni ich czciciele tym, że gdy który z nich przypadkiem upadnie, to go sami podnoszą. Jeżeli zaś ktoś go po prostu postawi, nie może poruszać się sam, a jeżeli będzie nachylony, prosto nie stanie, dlatego jak przed zmarłymi stawia się im dary. Kapłani ofiary bogom składane sprzedają na własne potrzeby. Podobnie ich żony marynują dla siebie mięso z ofiar, a nie dają z nich ani biednemu, ani choremu. Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają ofiar. Stąd wiecie, że nie są bogami i nie bójcie się ich. Jakże ich nazwać bogami? Przecież kobiety składają ofiary bogom srebrnym i złotem i drewnianym. Kapłani siedząc w świątyni mają płaszcze rozdarte i brody i czaszki ogolone, głowy nieprzykryte. Ryczą i krzyczą przed bogami swymi, jak to niektórzy czynią na stypie pogrzebowej. Kapłani biorą ubiory bogów i przyodziewają nimi swoje żony i dzieci. A jeśli im kto co dobrego zrobi albo co złego, nie mają możności za to odpłacić. Nie mogą też króla ustanowić, ani złożyć go z tronu. Nie mogą też dać ani bogactw, ani miedziaków. Jeśli by kto jakiś ślub złożył, a nie dotrzymał go, nie będą tego dochodzić. Nie wyrwą człowieka ze śmierci, ani też nie wybawią słabego z ręki mocnego. Niewidomemu wzroku nie przywrócą, ani nie pomogą uciśnionemu. Nad wdową się nie ulitują, ani też nie będą dobrodziejami sierot. Bogowie drewniani, pozłoceni, posrebrzeni mogą być przyrównani do kamieni wziętych z gór, a tych, którzy im cześć oddają, spotka hańba. Jakżeż więc można myśleć o nich, że są bogami? Albo ich tak nazywać? Owszem, sami chaldejczycy ich znieważają. Gdy zobaczą jakiegoś niemego, który nie może mówić, przynoszą bela, prosząc go, by go obdarzył mową, jakby on mógł ich usłyszeć. Nie mogą pojąć, że takich bogów należy porzucić, do tego stopnia rozumu nie mają. Kobiety opasane sznurami siedzą przy drogach, palą otręby, jakby kadzidło. Skoro którejś z nich udało się oddać któremuś z przechodzących, to natrząsa się z sąsiadki, że nie była tak zaszczycona jak ona i że jej sznur nie został przerwany. Wszystko, co się dla nich czyni, jest oszustwem. Jakże więc można sądzić lub mówić, że są to bogowie? Że Rzemieślnicy i złotnicy zrobili ich. Niczym innym nie są tylko tym, czym oni chcieli, aby byli. Sami rzemieślnicy nie osiągnęli długiego wieku, w jakiż więc sposób ich wytwory mają być bogami. Pozostawili więc swym potomkom hańbę i oszustwo. Kiedy przyjdzie czas wojny i klęski, wówczas kapłani naradzają się, gdzie ukryć ich przed nimi. Jakże więc nie pojąć tego, że nie są bogami ci, którzy nie mogą zachować siebie od wojny i klęsk. Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozbacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedzą, że nie są one bogami, ale dziełem rąk ludzkich i żadnego działania Boga w nich nie ma. Któż więc nie pozna, że nie są bogami? Żadnego króla nad krajem nie postawią, ani deszczu nie zasią ludziom. Spraw ich nie rozsądzą, ani nie uwolnią skrzywdzonego. Są jakby wrony między niebem a ziemią. Kiedy pożar wybuchnie w świątyni bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych, kapłani ich uciekają i ocalają się, a oni sami jak belki w środku pozostają i palą się. Nie mogą się oprzeć ani królowi, ani nieprzyjacielowi. Jakże więc może się komu wydać, albo może kto myśleć, że są bogami? Bogowie drewniani, posrebrzani, pozłacani, ani przed złodziejami, ani przed rozbójnikami nie mogą się obronić, którzy jako silniejszy od nich zabierają im złoto, srebro i ubranie, co jest na nich, i odchodzą, a oni nie mogą obronić siebie. Dlatego lepiej jest być królem, który może pokazać swe męstwo, albo pożytecznym w domu naczyniem, którym posługuje się właściciel, niż fałszywymi bogami, albo bramą domu, która ochrania wszystko, co jest w nim, niż tymi fałszywymi bogami, albo kolumną drewnianą w pałacu królewskim, niż tymi fałszywymi bogami. Słońce, księżyc i gwiazdy, które świecą i otrzymały zadanie, by były pożyteczne, są chętnie posłuszne. Podobnie i błyskawica. Kiedy jest piękne dla wzroku, dlatego też wiatr wieje w każdym miejscu. Podobnie i chmury, kiedy otrzymają od Boga polecenie, by przelatywać nad całą ziemią, wykonują nakaz. Także i piorun z wysoka zesłany, aby niszczyć góry i lasy, wykonuje polecenie. A ci ani wyglądem, ani siłą nie dadzą się z nimi porównać. Stąd wcale nie należy mniemać, że są oni bogami, ani ich tak nazywać, nie mogą bowiem ani karać, ani dobrze czynić ludziom. Gdy więc wiecie, że nie są bogami, nie bójcie się ich. Nie złożeczą oni ani nie błogosławią królom. Poganom znaków na niebie nie ukażą, nie błyszczą jak słońce, ani nie świecą jak księżyc. Zwierzęta są od nich mocniejsze, mogą bowiem uciec do kryjów i tak sobie pomóc. W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami, dlatego się ich nie bójcie. Jak straszydło na grządce ogórkowej, które niczego nie strzeże, tacy są ich bogowie drewniani, pozłacani i posrebrzani. Podobnie można przyrównać ich bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych do krzaka cierniowego w ogrodzie, na którym siada każdy ptak, albo do trupa porzuconego w ciemnościach. Z purpury i bisiorów, które na nich butwieją, poznajecie, że nie są bogami. Na koniec oni sami będą stoczeni przez robactwo i staną się przedmiotem hańby w kraju. Przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy, który nie posiada bożków, będzie bowiem daleko od hańby. Prorok Baruch otrzymał wyjątkowo obrazowe ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Na uwagę zasługuje wskazówka, że Izraelici mieli pozostać na terenach Babilonu aż do siedmiu pokoleń, to znaczy aż do siedmiuset lat, co może odgrywać znaczącą rolę w wyjaśnieniu pewnej kwestii zawartej w prorostwie wszechczasów, o którym będziemy rozmawiali w odcinku czwartym. Rozdział dziesiąty Szanowni Państwo, jak już przy omawianiu innych zagadnień, tak i w tym przypadku chciałbym obszernie skorzystać z pism Nowego Testamentu opisujących to ciężkie przewinienie. Próżno będziemy ich szukali w której z Ewangelii i w naukach Syna Bożego. Nie ma o tym ani słowa i znowu nie można zaakceptować stwierdzenia, że przecież zwiastował między Żydami, ponieważ doskonale wiedział, co wydarzy się na przestrzeni kolejnych dwóch tysiącleci. Żadna z Ewangelii nie zawiera nawet jednego słowa o oddawaniu czci obrazom, Choć pisma Starego Testamentu pełne są takich przykładów i właśnie głównie to przewnienie doprowadziło do ukarania Izraela jeszcze przed przyjściem Syna Bożego. Wszystkie przykłady znajdujące się w pismach Nowego Testamentu są stosunkowo ogólnikowe i nie przestrzegają w sposób znaczący przed bałwanami i czym one są w oczach Boga. Powinny jednak stanowić poważne i szczegółowe ostrzeżenie, Ponieważ odnoszą się przede wszystkim do wiernych z terenów czysto pogańskich, gdzie kult czczenia obrazów był szczególnie rozpowszechniony. Z zupełnie niewyjaśnionych powodów nie czynią tego, gdyż brak ich w pismach Nowego Testamentu. Zagadkę tę i jej wyjaśnienie omówimy przy innej okazji. Pierwszą znalezioną przeze mnie wskazówką na omawiany temat jest wypowiedź Seula Starsu, czyli Pawła, zawarta w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15, wersety 19-20, a dotycząca niewątpliwie spożywania ofiar ofiarowanych innym bóstwom. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu,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 ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Święte Słowa Jest to jedyny, tak szczegółowy fragment opisujący to wiarołomstwo zawarty w pismach Nowego Testamentu. Kolejną wzmiankę na temat tego przewinienia znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 5, wersety 9-11, w którym Saul Starsu stawia bałwochwalców na równi z najcięższymi grzesznikami.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 a potwierdzający wypowiedź Pana, że jeżeli gorszy Cię ręka Twoja, to ją odetnij, a jeżeli gorszy Cię oko Twoje, to je wyłup. Czyli jeżeli coś nie jest białe, to jest czarne. Część fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10, wersety 6 do 23, przytaczałem w prologu w kontekście konieczności studiowania Pism Starego Testamentu. Znajdziemy w nim również jednoznaczne wskazówki dotyczące bałwochwalstwa.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 Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A oto wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przesrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto ma, że stoi, niech bacze, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści abyście byli kuszeni ponad siły wasze ale z pokuszeniem da i wyjście abyście je mogli znieść przeto najmilsi moi uciekajcie od bałwochwalstwa przemawiam jak do rozsądnych rozsądcie sami co mówię Kielich błogosławieństwa który błogosławimy czyż nie jest społecznością krwi pańskiej chleb który łamiemy czyż nie jest społecznością ciała pańskiego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 Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzić do gniewu? czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Dokładnie jak to opisał Saul Starsu, każde dzieło naszych rąk, któremu oddajemy cześć, przedstawia w oczach Boga demona i jest obrzydliwością, której Bóg nie wybacza, a pisma Starego Testamentu zostały spisane, abyśmy się z nich uczyli, jak nie należy postępować. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale czwartym, wersety 3-4, znajdziemy wypowiedź apostoła ostrzegającą nowo pozyskanych wiernych przed powrotem do starych przyzwyczajeń. Również on przedstawia babochwalców jako równych innym grzesznikom.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 przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Również w liście do Efezjan w rozdziale 5, werset 5 natykamy się na bardzo jasny przykład Saula Starsu. Gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik ani nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym. W obu przypadkach autor zwraca nam uwagę na informację, że chciwość pod każdą postacią oznacza służenie szatanowi jako bóstwu wszelkiej własności. Szatan jednak nie jest materialistą. Nie tylko nie jestem skłonny zgodzić się z takim porównaniem, ale wręcz stanowczemu się przeciwstawiam, gdyż dostrzegam w nim kolejne niebezpieczeństwo manipulacji prawdą bożą, które stało się faktem. Tego typu nauka zniekształciła pojęcie bałwochwalstwa jako czystego wiarołomstwa i skierowała uwagę w inną stronę, w stronę chciwości. Bardzo prosto udało się tzw. ojcom kościoła odstępców zdefiniować bałwochwalstwo jako zwykłą chciwość, by zatrzeć ślad po najcięższym wiarołomstwie, jakiego dopuszczają się nieświadomi wierni. W liście do Galatów w rozdziale 5, wersety 19-21 znajdujemy kolejny podobny przykład. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiadałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Drugi list do Koryntian w rozdziale 6, wersety 14-18 zapoznaje się z kilkoma aspektami wiary. Nie chodźcie w obcy miażdź z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za udział ma wierzący z niewierzącym. Jakiś udział między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego.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 w rozdziale drugim, wersety 13-17, to znaczy w liście kierowanym do zboru w Pergamonie na terenie Grecji, który to był sławnym ośrodkiem kultu Zeusa. Istniała tam ogromna świątynia tego demona, którego Pan określił mianem szatana. Również w dalszym przebiegu utworu w liście do zborów w teatyrze, w wersetach 18-21 wypowiada się na ten temat. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest trą szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Dalej w wersecie 19. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci zazwę, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Dla przypomnienia pierwotną wszetecznicą o tym imieniu była Izabel, żona króla Achaba. W następnym fragmencie, w rozdziale 21, wersety 7-8, dowiadujemy się na temat kary, jakiej mogą spodziewać się wszyscy, którzy dopuszczają się takich obrzydliwości. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych zabójców i przeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Przykład ten jest wyjątkowo wyrazisty i wskazuje na jedną prawdę, nad którą większość z nas nawet się nie zastanawia, a brzmi ona – śmierć będzie jedna dla wszystkich. Inną bardzo wymowną wypowiedzią, również przytoczoną przeze mnie w prologu, jest jedna z ostatnich wypowiedzi dotyczących tej zarazy ludzkości, zawarta w rozdziale 9, wersety 1921 tego objawienia. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom, złotym i srebrnym, spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Fragment ten stwierdza bardzo wyraźnie, że ludzkość do ostatniego tchnienia życia w swoich piersiach będzie oddawała część dzieł swoich rąk. Nie będą robili tego ze złości, lecz głównie z niewiedzy, nie zastanawiając się nawet nad wolą Bożą. Nie wiedzą, a raczej nie chcą lub wolą nie wiedzieć, że postępując tak bezczeszczą Boga i Jego dobre imię. Ale przypominam, że skoro przeklęty jest mąż, który na człowieku polega, to tym bardziej przeklęty jest człowiek, który czci innego człowieka jako kogoś wyższego lub choćby jedynie obraz przedstawiający owego człowieka, bo właśnie przez takie postępowanie jego serce odwraca się od Boga. Nie ma też żadnego znaczenia, czy robi to świadomie, czy też nie, bo niewiedza nie jest żadnym usprawiedliwieniem, a szczególnie nie dla pokolenia uczonych w pismach, jakimi sami jesteśmy lub moglibyśmy być, posiadając dostęp do wszelkiej informacji. Także i odnalezienie prawdy nie należałoby do najtrudniejszych zadań, gdybyśmy wykazali tylko trochę dobrej woli, by jej poszukać. Proszę Państwa, jest to przedostatni z fragmentów spisanych w Pismach Starego i Nowego Testamentu, a dotyczący łamania drugiego przykazania zawartego w Zakonie Bożym. Jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie na ten temat, to przytaczając Państwu wszystkie te przykłady, odniosłem wrażenie, że Stwórca nie przepada raczej za ludźmi, którzy modlą się swoimi oczami. Oczywiście, powiedziałem to sarkastycznie, ponieważ aż trudno powstrzymać się od sarkazmu w stosunku do wiernych padających na kolana przed spróchniałym drewnem czy kamieniem. Bóg tego nienawidzi. Przytoczyłem jedynie część fragmentów pisma omawiających tę tematykę, a niektóre z nich zawierały całe rozdziały którejś z ksiąg. Dokonałem tego tylko w jednym celu, by uzmysłowić Państwu, jak ciężkim grzechem w oczach Boga są czyny wielu z nas, a my nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Cały świat żyje pośród wszelkiego rodzaju bałwanów. Jesteśmy otoczeni przez bałwanów zupełnie jakby to był ich świat. Podążając za tradycjami świata dopuszczamy się największych obrzydliwości religijnego nierządu w jego oczach i wolimy przypodobać się ludziom, a odrzucamy w ten sposób naszego Stwórcę. Karą za takie postępowanie zawsze była i do dzisiaj jest śmierć, ponieważ jest to najcięższe wiarołomstwo. Tak jak kiedyś nie można było zmazać takiego grzechu ofiarą całopalną na ołtarzu, tak i ofiara złożona na krzyżu Syna Bożego nie zmarza współczesnych grzechów, bałwochwalstwa i oddawania czci demonom. Jedyną możliwą drogą byłoby bezwłoczne odrzucenie takiego postępowania i podążenie drogą nakazaną przez Boga oraz błaganie Go, by wybaczył nam tę pomyłkę. Dopóki żyjemy, nie jest za późno na pokutę, czyli zmianę postępowania, dopóki żyjemy. Przypominam, że oczyszczenie Jeruzalem, które kalało się przez stulecia wszelkiego rodzaju odstępstwem, zostało uwieńczone zniszczeniem i spaleniem całego miasta, ponieważ tylko ogień oczyszcza. Przypominam, że każde bałwochwalstwo jest jednocześnie wiarołomstwem, czyli bluźnieniem o sobie Boga, a to zapewne zostanie poczytane z Jego strony jako grzech niewybaczalny. Przed wszelkim bluźnierstwem w stosunku do Ojca ostrzegał nas Syn Boży na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, wersety 30-32 w Słowach.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 Duchem, o którym mówi Syn jest, jest oczywiście sam Ojciec, gdyż innego Ducha Świętego w pojęciu biblijnym nie ma. Werset ten należy do tego rodzaju wersetów, które przedyskutujemy w odcinkach poświęconych nieprawidłowościom Pism Nowego Testamentu, ponieważ Syn Boży nie mógł dać obietnicy odpuszczenia wszystkich grzechów, skoro sam Bóg powiedział do Mojżesza w Księdze Wyjścia w rozdziale 33, werset 19 i odpowiedział Pan Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Jechowach przed Tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. Wersetem tym posłużono się również w liście do Rzymian w rozdziale 9, werset 15, tłumacząc w kolejnych wersetach 16 do 18.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 ponieważ stawiają one naukę Bożą na głowie. Istnieje bowiem ogromna różnica pomiędzy wypowiedzią z listu do Rzymian, a tą oryginalną z Księgi Wyjścia. Bóg w swej sprawiedliwości będzie osądzał wszystkie nasze uczynki i na bazie tego fundamentu objawi swoje miłosierdzie, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i obiecał każdemu sprawiedliwemu, że dostąpi właśnie miłosierdzia. Sprawiedliwy nie może zostać poszkodowany. Jeżeli jednak rozpatrzymy to z punktu widzenia nauki Kościoła odstępców, postępowanie człowieka nie miałoby w takim razie nic wspólnego ze zbawieniem, tylko dobry lub zły humor najwyższego, gdyż tylko w takiej formie można zinterpretować tego typu bełkot. Aż do dnia sądu nie mamy wprawdzie żadnej gwarancji, jednak aż do tego czasu, a więc tak długo jak żyjemy, musimy czynić wszystko jak najlepiej, gdyż właśnie od naszej woli i naszych zabiegów zależy, jak postrzega nas Bóg. To one... Owe owoce są wykładnią naszej wiary. Musimy nauczyć się sami szukać wskazówek. Jeżeli zastosujemy się do wskazówek Pisma i odrzucimy wszelkie bałwany, jednocześnie okazując miłosierdzie innym, może i Bóg nam przebaczy grzechy popełnione w odniesieniu do Jego osoby. Może. Proszę Państwa, niech nikt z nas się nie łudzi i sam sobie nie wmawia, że przecież modląc się do obrazu jakiegoś człowieka czyni to w dobrych intencjach, bo to przecież tylko symbol. Obraz wiernego nie zmienił się od czasu stworzenia człowieka. Powtarzałem już wielokrotnie, ale i teraz jeszcze raz powtórzę. Co nie jest w oczach Boga białe, jest czarne. A kto nie słucha Boga, słucha szatana. Czyli kto nie służy Bogu, ten służy szatanowi. Dlatego żadnych kompromisów. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą, do narodu, który ciągle z uchwalem je drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. Księga Iszajachu, rozdział 65, wersety 1-3 Przez cały dzień wyciągałem swoje ręce, mówi Pan, czyli w innym brzmieniu, przez tysiąc lat wyciągałem swoje ręce do mojego ludu, a oni mi odrzucili. Tak, proszę Państwa, odrzucano go od wyjścia z Egiptu, aż po dzień zniszczenia Jerozolimy i spalenia świątyni przez Babilończyków. Chociaż chciał ich wielokrotnie wytracić, wybić co do nogi, litował się i odpuszczał, choć ich napominał i karcił, błagał i ostrzegał ustami swoich proroków. Oni nie chcieli słuchać, aż w końcu wypełniło się przekleństwo zakonu zapowiadane przez Mosze, które przytoczyłem. Po powrocie z Babilonu tylko przez krótki czas powrócili na jego łono, by ponownie powrócić do dawnych przyzwyczajeń, o czym donosił prorok Malach, czyli Malachiarz. Potem zostali rozpędzeni na przysłowiowe cztery wiatry po wszystkich narodach, gdzie byli i są dzisiaj solą w oku każdego ludu. Czy nadal ktoś z Państwa uważa Boga za bezduszną istotę, która jest tak surowa dla ludzi? Spójrzmy, dokąd doprowadziły nas samych bałwochwalstwa, a żyjemy przecież w XXI wieku. Latamy rzekomo w kosmos, mamy teoretycznie nieograniczone możliwości dostępu do wszelkiej wiedzy, do tego jakie możliwości technologiczne i materiałowe, by wszystko osiągnąć, a mimo to wisi nad nami niczym topór kata z mora całkowitej zagłady, zapowiedziana już od tysiącleci. Bóg dał nam wszystko, czego dusza zapragnie, byśmy się rozwijali, a pomimo to na każdym rogu jakiś monument, obraz, pomnik albo kapliczka. Świątynie wiarołomstwa okapują srebrem i złotem, pełne są obrzydliwości i ludzi, którzy je czynią, jak już przepowiadali dawni prorocy, a nikt nie szuka Stwórcy i nie pragnie wykonywać jego woli, ściągając na siebie śmierć, jak bezprzecznie wynika z przytoczonych fragmentów Pisma. Wnioski są bezdyskusyjne, ponieważ Bóg bezustannie napominał Izraelitów, że po pierwsze, skoro nie widzieli żadnej postaci, ponieważ materialny człowiek nie może go oglądać, Dlatego nie wolno pod karą śmierci oddawać ci czemukolwiek, co widzimy. Po drugie, nie mieli używać żadnych materiałów, z których zostały wykonane bałwany, bez względu na to, czy chodzi o srebro, złoto, drogie kamienie i tym podobne. Mieli nakaz zniszczenia tych materiałów poprzez spalenie, skruszenie, zakopanie, by wszelka pamięć o nich zaginęła, gdy zostały splugawione. Po trzecie, pismo mówi wyraźnie, że sam stwórca odnosi się zupełnie inaczej do jakiejś figurki czy obrazu niż człowiek. Dla nas może ona być symbolem wiążącym się z samym Bogiem, czyli z czymś pozytywnym, dobrym, szlachetnym, ale dla Boga to ochyda najwyższego stopnia. Wszystko, co my czcimy, staje się w Jego oczach obcym Bogiem, chociaż my nie mamy wcale takich intencji. Po czwarte, nie wolno czcić imion po tego typu wytworach ludzkich rąk, a nawet nie powinno się ich wymieniać, gdyż są to wszystko demony, które według Pisma są duchami po olbrzymach opisanych w Księdze Rodzaju, które tak samo nienawidzą człowieka jakiś przywódca. Po piąte, nie wolno czcić żadnych ciał niebieskich, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą raczej zrozumiałą. Po szóste, nie wolno stawiać pomnika żadnemu człowiekowi, by nie zostało to poczytane za pychę i wywyższanie się. A w żadnym wypadku nie wolno czcić w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek podobizm ludzkich, ani też samych ludzi lub cielesnych pozostałości po ludziach lub zwierzętach, bo jest to niewybaczalna obrzydliwość w oczach Boga. Również chciwość pieniądza przedstawiana jest jako bałwochwalstwo, co jest nieprawdą, gdyż prawdziwe znaczenie tego pojęcia zostało postawione na głowie. Zostało ono zafałszowane, by odwrócić uwagę od powagi wykroczenia. Na dodatek wszystko, co jest ze świata, jest wrogie Bogu. Właśnie dlatego stwórca tak bardzo krytykuje miłość pieniądza. Rozwinę ten temat w odcinku czwartym. Każdy, kto dopuszcza się któregokolwiek z tych czynów, a nie porzuci tego typu praktyk i nie będzie pokutował, czyli nie pokala się przed Bogiem i nie zmieni diametralnie swojego postępowania, może już z góry założyć, że będzie ukarany śmiercią w dniu sądu i nie pomoże mu całe miłosierdzie Boże. Bóg nienawidzi tego grzechu bardziej niż wszystkich innych przewinień, gdyż obrażają bezpośrednio Jego osobę. Jest to jedyny spośród grzechów wymierzony bezpośrednio w Stwórce, a ponieważ cały świat podążył za tymi marnościami, Właśnie dlatego kara będzie tak surowa, jak podaje Apokalipsa Aliana. Również z historii samego ludu izraelskiego wyłania się inna bardzo ważna, aczkolwiek nawet dla samych hebrajczyków ukryta prawda. Wszyscy z tych, którzy oglądali na własne oczy cuda i chwałę Bożą podczas wędrówki do ziemi obiecanej, zgrzeszyli w swych sercach i wyginęli na pustyni. Los ten dotknął nawet starszych izraelskich, którzy przebywali na górze wraz z mosze i oglądali chwałę Bożą. Z całego tak licznego ludu, oglądającego na własne oczy wszystkie te cuda, ocalały jedynie ich dzieci oraz dwóch mężów, którzy przekroczyli Jordan. Byli to sługa Mojżesza, Efraimita Hoszeja, któremu może zmienił imię na Jehoszua, oraz Kaleb, syn Jefunnego z plemienia Judy. Jeden Efraimita i jeden Judejczyk. Omawiane tu przewinienie jest chyba najcięższym przewinieniem wobec Twórcy i odbierane jest przez Boga jako wiarołomstwo najgorszego gatunku, ponieważ grzech bałwochwarstwa jest grzechem popełnionym przez naszego ducha. Jest on jedynym duchowym przewinieniem przeciwko Bogu i dlatego karał je aż tak surowo. Z tego też powodu ostrzegał nas Moszew w piątej Księdze w rozdziale czwartym, wersety 15-17, gdy przemawiał do ludu tymi słowy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 Wniosek jest taki, że wiara nie wchodzi przez oko, ale przez serce. Przez oko wchodzi tylko śmierć. Dlatego właśnie w Ewangelii Jana, rozdział 20, werset 29, mówi Pan do Tomasza, nie do wiarka. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A ja dodam od siebie, a przeklęci zatem ci, którzy widzieli lub słyszeli, a nie uwierzyli. Proszę Państwa, niestety nie tylko sami Izraelici nie wyciągnęli żadnych wniosków z przykrego losu ich praojców, ale i cały świat jest ślepy i głuchy, choć nic nie jest przed nim zakryte. Dlatego muszą ukazać dowody swojej wyłączności w wierze za pomocą zmysłów wzroku i dotyku, tworząc sobie obrazy i kukły, które co prawda okapują złotem, podobne są jednak bardziej do stracha na wróble. Celem ich nie może być zatem wiara, ale władza. Podążają oni za swoimi prawdami i te są dla nich najswojsze, chociaż definiują ich jako pogan, jak wskazuje pierwszy list do Koryntian w rozdziale 12, werset 1.2. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Kto więc to nadal czyni, staje się poganinem w oczach Boga. Aby ukazać pełen obraz zakłamania nauki świata o bałwochwarstwie przeciwstawiającej się sposobowi zrozumienia tego wiarołomstwa przez najwyższego, chciałbym zaprezentować Państwu oficjalną definicję tego wykroczenia znalezioną na stronach wikipedii.pl. Brzmi ona następująco. Bałwochwarstwo, idolatria, z greckiego idolon, obraz, posąg, latreja, kult. Grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom, bożkom. W szerszym sensie przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga. I co państwo na to? Czy państwa zdaniem definicja ta pokrywa się z tą ukazaną nam przez samo pismo? Właśnie tak zmanipulowana, zafałszowana nauka stała się podstawą odstępstwa. Czy postać dziewiczej niewiasty z dzieciątkiem, czy też obraz krzyża, świat poszedł innymi drogami. Na zakończenie tematu chciałbym przytoczyć fragment z dziejów apostolskich ukazujący co prawda zaledwie jeden, ale za to najważniejszy z prawdziwych motywów oddawania czci wszelkiego rodzaju dzieł rąk ludzkich, a mianowicie historią spisaną w rozdziale 19, wersety 24-27. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy. Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział Mężowie! Wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są rękami uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie i tak dalej, i tak dalej. Gdy nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. Szanowni Państwo, w celu całkowitego wyjaśnienia zagadnień związanych z bezwarunkowym odrzuceniem oddawania czci wszelkiego rodzaju tworom materialnym, chciałbym poruszyć aspekt, który pojawił się kilkadziesięcioleci temu, a dotyczy utożsamiania naszego stwórcy z przedstawicielami wyżej rozwiniętych raz zamieszkujących Wszechświat. Oto nikt nie jest świadom faktu, że właśnie owo drugie przykazanie i tak konsekwentne jego egzekwowanie jest w rzeczywistości niepodważalnym dowodem na istnienie Stwórcy jako rodzaju wyjątkowej istoty duchowej czy energetycznej. Sugeruje się bowiem od jakiegoś czasu, że to istoty pozaziemskie, o których istnieniu i ich obecności na naszej planecie jestem absolutnie przekonany, są odpowiedzialne za nasze powstanie, a przynajmniej za taki lub inny rozwój cywilizacyjny to one miałyby również ponosić odpowiedzialność za nasze wierzenia i sposób postrzegania świata. Wszystkim, którzy uważają, że jesteśmy owocem mieszanki genetycznej jednej lub większej ilości wysoko rozwiniętych ras, chciałbym przedstawić przeciwargumenty, że taki stan rzeczy jest niemożliwy. Takim przeciwargumentem najcięższego kalibru jest właśnie powołanie praw zakonu, w tym czterech przykazań dotyczących ściśle osoby stwórcy, a w szczególności owego drugiego przykazania. Proszę Państwa, właśnie już fakt istnienia owego drugiego przykazania jest według mnie zbitym dowodem na twierdzenie, że nie powstaliśmy w drodze ingerencji genetycznej jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji. Otóż, takiemu obcemu, bez względu na to, w jakim celu zamierzałby nas stworzyć, Byłoby zupełnie obojętne, jak my postrzegamy osoby naszego stwórcy czy stwórców. Jest to w takim przypadku bez znaczenia, skoro sam będąc istotą materialną, nie objawiłby się nam, abyśmy go czcili w takiej formie, jaką nam zaprezentował. Jest zupełnie bez znaczenia, czy taka rasa stworzyłaby nas, by prowadzić studia lub doświadczenia dotyczące drogi rozwoju jakiegoś gatunku, czy też powodem miałaby być na przykład chęć ukrycia w tłumie własnej egzystencji, czy też obecności na planecie z powodu jakiegoś zagrożenia z zewnątrz, lub też abyśmy służyli jako magazyn części zamiennych dla ich własnych zdegenerowanych organizmów. Nie istnieje żaden powód, który tłumaczyłby tak intensywną ingerencję w rozwój kierunków religijnych naszej rasy, z jaką mamy do czynienia w stosunku do Izraelitów. Ten zakaz tworzenia sobie jakichkolwiek materialnych form kultu jest właśnie niezbitym dowodem, że w całej tej historii chodzi o coś wiele głębszego, o coś o wiele ważniejszego, a mianowicie o próbę udowodnienia komuś czegoś. Wprowadzenie w szczególności tego przykazania ale i pozostałych trzech w odniesieniu do Stwórcy jest dowodem przeciwko oskarżeniom szatana w stosunku do naszej osoby. Chodzi bowiem o udowodnienie faktu, że człowiek jest w stanie być istotą czysto duchową oraz postrzegać świat w sposób czysto duchowy, pomimo faktu, że jest ograniczony ciałem i jego zmysłami. Jest to jedyny powód tłumaczący wprowadzenie w szczególności tego przykazania, gdyż cały świat człowieka oparty jest na zmyśle wzroku. W przypadku przykazań odnoszących się do osoby stwórcy jest ono dowodem, że nie możemy być tworem żadnych obcych, gdyż gdyby tak było, przestrzeganie owych nakazów nie miałoby żadnej logicznej podstawy, czy też wpływu na przebieg rozwoju cywilizacji. Z kolei przykazania w odniesieniu do naszych bliźnich mają szczególne uzasadnienie, gdyż wpływają w sposób bezpośredni na nasze otoczenie, to znaczy na bliźniego, któremu mielibyśmy wyrządzić krzywdę. Owe pozostałe przygadzania są kluczowe w odniesieniu do rozwoju i przyszłości gatunku. Nie należą do nich natomiast właśnie owe cztery reguły dotyczące naszej poprawności w stosunku do osoby naszego Stwórcy. I właśnie dlatego fakt wprowadzenia owych reguł i ta żelazna konsekwencja w ich przestrzeganiu są dowodem na to, że nie jesteśmy dziećmi nam podobnych materialnych istot pozaziemskich. Nie możemy być owocem aktu stworzenia obcych. Poza tym... Obranie sobie jakiejś grupy, czyli jakiegoś ludu, który miałby bezwarunkowo podporządkować się tym oraz dziesiątkom innych praw, jest kolejnym dowodem na niemożliwość pozaziemskiego sposobu powstania bez względu na powody, jakimi by się owa rasa kierowała. Byłoby to po prostu bezsensowne, wręcz nielogiczne. Znowu jest to forma udowodnienia komuś, że się myli. Ja udowodnię ci to czy tamto na fundamencie tego ludu. Jedynym chyba logicznie brzmiącym powodem mogłaby być chęć przeprowadzenia eksperymentu psychologicznego opierającego się na karze, czyli na strachu przed śmiercią i męczeniami w piekle oraz na nagrodzie, czyli życiu wiecznym w raju. Pytanie jednak brzmi, w jakim celu? Gdyby tacy obcy chcieli natomiast nasze czci, objawiliby się nam i hamowali nasz rozwój cywilizacyjny, abyśmy zbyt prędko nie dowiedzieli się prawdy i nadal im służyli. Tak jednak się nie stało. Jestem świadom, że anioły istnieją że również są istotami materialnymi i dziećmi stwórcy, ale muszą lub też chcą ukrywać swoją egzystencję przed nami. My nie wiemy, czym są owe istoty, które pismo określało mianem aniołów. Proszę Państwa, zakon, a w szczególności przepisy dotyczące bezpośrednie osoby stwórcy oraz wszystkie inne nakazy dotyczące formy oddawania mu czci, czy już choćby wszystkie prawa świątynne, którym musiał się podporządkować w sposób bezwarunkowy naród izraelski, czyli w sumie całe pismo, są niepodważalnym dowodem, że w tym wszystkim chodzi o coś dużo głębszego i poważniejszego. To coś nas otacza, a my jesteśmy w jego środku i jego częścią. Owo coś będziemy omawiali przez kolejne 12 odcinków tej serii. Proszę Państwa, kolejny odcinek poświęcony jest przepisom dotyczącym świętego szabatu bożego – czyli czwartemu przykazaniu zakonu, które, tak jak wszystkie inne, jest niezmienne i zachowujące swą ważność na wieki. Jest ono formą oddawania czci dzieł stworzenia Bożego, nakazaną po wszystkie czasy wszystkim pokoleniom ludzkim. Przykazanie to zostało odrzucone przez światowe religie jako część odstępstwa, które miało miejsce najpóźniej w IV wieku naszej ery, a które zostało zapowiedziane m.in. przez proroka Daniela. Przytoczę również przykłady odnoszące się do postu, paschy i przymierza. Jest to odcinek zamykający pierwszą, wprowadzającą część serii prelekcji. Jak zwykle serdecznie zapraszam na następny odcinek i gorąco namawiam do pobierania prelekcji serwera YouTube czy innych, i do zapisywania na swoim twardym dysku, dopóki są do dyspozycji, ponieważ wiem, że świat zrobi wszystko, by jak najszybciej usunąć je z sieci. A Jechowach, jedynemu Bogu i jedynemu Świętemu Duchowi, Stworzycielowi Nieba i Ziemi, jedynemu Duchowi Prawdy, Bogu Abrahama i Izaka i Jakuba, Bogu Józefa i Judy, Bogu wszystkich proroków i Dawida Króla, Bogu Ducha, którego określił mianem Syna, a którego upokorzył, by zniweczył dzieła diabelskie w niebie i na ziemi i wyratował wybranych. Temu Bogu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dziękuję za uwagę. Czy uważasz to za słuszne i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga, gdy pytasz, cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? Ja paru słowy Ci odpowiem i Twoim przyjaciołom zarazem. Spójrz ku niebu, zobacz, przypatrz się obłokom, które są wysoko nad Tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele Twoich występków, co mu zaszkodzisz? Jeżeli będzie sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje on z Twoich rąk? Twoja bezbożność dotnie tylko człowieka takiego jak Ty, a Twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc. Wszakże nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, gdzie jest Twórca, który w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne. Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrzymi niż ptactwo niebieskie. A wtedy oni podnoszą krzyk, lecz On nie odpowiada z powodu zuchwalstwa złych. Doprawdy Bóg nie wysłuchuje pustych słów, Wszechmogący nie zważa na nie, zwłaszcza gdy mówisz, że Go nie widzisz. Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go. Księga Hioba, rozdział 35, wersety 2 do 14.